Dzień dobry, Martin Lechowicz po dłuższej przerwie w nocach odwykowych, która na pewno odbije się negatywnie na wszystkim. Na wszystkim na mnie się odbija, na was się odbija, na nocach na odwyku się odbija. No ble. I chciałem przywitać wszystkim Dzień dobry. To jest ten program, w którym sekciarz Martin gada o różnych sekciarskich tam sprawach. O, przy okazji dostałem zdjęcie. Chciałem Wam, a propos, sekt, pokazać jedno zdjęcie znajdę je. Tak, gdzieś tutaj było. E, w pictures będzie. E, tak. E, tu, tu, tu, tu, tu na M będzie. Tak, jest o właśnie. E, no, ja chciałem powiedzieć, że tak. Dzień dobry w ogóle wszystkim. Jeszcze raz powiem. Albo nic nie będę gadał. Na razie znajdę sobie to wszystko, co ma być znalezione. O. Co to jest w ogóle? To wszystko tak psuje jakoś. E, Halo przestań pikać, tylko mi zacznie działać co to za pika, pika, głupek a, już wiem co się stało, oh no a, dobrze dzisiaj w ramach Nocy Nadwyku będzie kapliczka, bo ja, ja muszę sobie tutaj poradzić ze swoim fryzurą i na razie będziecie mogli zobaczyć kapliczkę, to gdzieś się można modlić oczywiście nie ma żadnego problemu, to w sumie jest wasz problem potem no, na www.odwyk.com chciałem powiedzieć, że można będzie za chwilę mnie znów zobaczyć. na razie sobie obraz kontrolny chodzi. chodzi mój że nie działa na odwyk.com No, ludzie bez przesady. Przed chwilą sprawdzam. Problemy techniczne. Nie da się w ogóle audycji prowadzić, bo są ciągle problemy techniczne jakieś. Co nie działa? Co nie działa? Działa wszystko. Jest napisane live. Live. Jest sam siebie widzę na www.odwyk.com No, tam jest prawdziwa audycja. A ta nieprawdziwa audycja jest na www e, Jest na www kontestacja.com i tam można je pozuać na audio. Dobra, zaczynamy dzisiaj. Zaczynamy. zaczynamy. Uwaga, zaczynamy. Właściwie powinienem powiedzieć, jakie są telefony. To ja wykorzystam swoje techniczne możliwości i napiszę tutaj Wam na górze że przez Skype można dzwonić, bo ten program polega na rozmowach ze słuchaczami głównie. Przez Skype można dzwonić na numer odwyk.com, odwyk a przez telefon taki mamy tutaj sprzęt można dzwonić, prawdziwy telefon 222 195 321. Eee, no i sobie będzie to się przewijać na górze ekranu. I jeszcze go nie ruszam, nie ruszam. Opowiadają ludzie za głośne z muzyka. Ja przychylam do waszego zdania, chociaż jej nie słyszę do końca. W ogóle się dzisiaj czegoś tak dziwnie się troszkę czyli taki nieświeżo nie bardzo mi jest trochę. No dobrze, to ja opowiem wam najpierw, gdzie ja byłem, nie było mnie, nie było mnie. I byłem najpierw, popowiem wam, e, wszystkim ludziom, którzy są na Chache. Nie, od początku. Jesteś w ogóle, nie mam widać, nie było mnie dwa tygodnie, że nie wiem prowadzić audycji dzisiaj. No nie umiem prowadzić audycji, skandal! Więc od początku, jeszcze raz, witam Państwa w nocach na odwyku. Jest to program, w którym Martin gada o Bogu i o Biblii, gdzie przewijają się słuchacze przez antenę, różni, ciekawi, dziwni, jacyś, nie wiadomo, To zadzwoni ten będzie, nie ma cenzury, żadnej nie ma cenzury, nie ma jedynie słusznych wytycznych żadnych, bo albo prowadzący nie jest właśnie nie jest reprezentantem żadnego kościoła. Nawet tego jedynie słusznego. Amen. Nie jest. Nie. Co to za krzyki? Jakie krzyki? No i e, tak, więc po co jest ten program? Po to, żeby się pogadać, jak ktoś nie był tutaj dawno, zapomniał co chodzi? Żeby sobie pogadać o Bogu, bo gdzie można? No, no gdzie? No nigdzie właśnie, więc tutaj można na przykład do Bogu, co to jest Bóg? W ogóle od tego trzeba zacząć. Tyle już nocy na odwyku robiłem i nie zacząłem. Aha, nocy na odwyku są na żywo i nie są nagrywane jeszcze, żeby było precyzyjnie. I dzwonić można cały czas, żeby sobie pogadać z poradzącym albo samemu. Na numer 222-195-321 albo przez Skype. Aha, i czat jeszcze. Ostatnia rzecz. Czat jest na stronie www.odwyk.com i w ogóle wszystko jest na stronie www.odwyk.com jak ktoś czegoś nie wie, nie rozumie, nie wie co tu robię skąd się wziąłem czy coś to niech sobie wejdzie www.odwyk.com i nie zawraca głowy a ja powiem, że przez dwa ostatnie tygodnie byłem w Anglii, w Cambridge ja powiem w skrócie, co to jest Cambridge Cambridge jest dziwne miasto, uniwersyteckie składa się głównie z koleżów. nie wiem, ze 20 ich tam nadziubane jest, Koleż to jest taki pojedynczy jakby uniwersytet na przykład no nie wiem, jak jest Uniwersytet jagielloński, czy coś to tam, to, to coś to jest jeden college, jakby. A wszystkie college razem wzięte to jest dopiero uniwersytet, taki zbiór college'u. No i tak. I te college'y nazywam się tak: King's College, Queen's College, Jesus College jest, Christ's College to dwa różne: jeden jest Jezusa, drugi jest Chrystusa. No i nie wiem właśnie też dlaczego. E, takie nazwy się wzięły, jest Trinity College i, i w ogóle bardzo dużo tam jest nawiązań do chrześcijaństwa i, i też jak ktoś widział pewnie w nocach, nie w noc, tylko na www.adwy.com, któryś odcinek mój nagrywany z Cambridge, to tam był Jesus Green to bardzo ciekawe jest Zieleń, Zielenina Jezusowa bardzo fajna nazwa, podoba mi się no, w Polsce natomiast widzę, e, zrobiono e, pomnik pomnik Jezusa, bo w Polsce właściwie to życie się ogólnie kręci wokół pomników i śmierci, umierania, przeszłości, takich rzeczy, no to mu walnęli pomnik no i stoi w świebodzinie, jakiś wielki taki pomnik, stoi taki Hoo! pomnik Chryst Chrystusa Króla, czegoś tam, wszystko jedno. No nie, żeby tego zainteresowanego tegoś interesowało, bo ja przypomnę, że Biblia, ją czytać dosłownie w Starym Testamencie, ma taki tekst, że nie będziesz robił żadnych rzeźb, żeby im się kłaniać. No więc to Polacy stwierdzisz, że to, a, to nie można czytać dosłownie, i zrobili dokładnie rzeźbę, żeby jej się kłaniać. No ale wiecie, to ja, nie, nie moja to rzeźba, a nie mój interes. No, jakby to oni będą się tłumaczyć, a nie ja więc e, jak, ktoś nie wie, tak, to jest w kilku miejscach, w dwóch miejscach dokładnie, w dziesięciu przykazaniach, co ciekawe, to jest tak, ja też miesza z tym, dobrze. O, Bajliter, który powiada na czacie z moderatorem, powiada, ja nie mam zamiaru się tej rzeźbie kłaniać i bardzo dobrze dla Bajlitera teraz dziś będą brawa. Zbyt głośne brawa, do, specjalnie dla Bajlitera, bardzo się cieszę. E, a ja myślę, że tak, Bajdieter mnie pyta na czacie, Marty się, że jej twórcy, owszem no więc myślę, tak, owszem, będą się kłaniać, ile wlezie bo po to się te rzeźby robi to myślisz, że co, że ta rzeźba ma sobie tylko tak stać, tak, i być jak pomnik Piłsudskiego no nie sądzę, nie sądzę ja myślę, że tam będą pielgrzymki, że tam ktoś już ją pokropił wodą święconą kilkakrotnie, ja myślę, że tam niedługo zobaczymy jakieś rzesze ludzi którzy tak jak muzułmaje na twarz na twarz krzyżem będą żyć i tak dalej no więc yy, tak sobie myślę. A mi na czacie pyta, po co się kłaniać? Bez sensu, że to jest ogromny, to nie znaczy, że jest najfajniejszy. No tak. Po co się kłaniać? Ja nie wiem po co się kłaniać. To jeszcze trzeba ko innego. Zapytać na przykład Janka, który dzwoni. Właśnie. Cześć Jan, Cześć, w nocach Cześć. na odwyku. Po co się kłaniać? Pytanie padło. pomnikom. Eee, nie wiem. Ja tam, ja tam nie mam zwyczaju przed nikim się kłaniać. Eee, no chyba czegoś szanuje. No i przed dziewczynami, a to są wyjątki jedyne. Aha. E, jestem pewien, wiesz, że nawet nie tylko ci, e, ci, którzy dali pieniądze na to będą się kłaniać, tam pewnie będą pielgrzymki na kolanach będą szli, Też aż tak ode myślę. mnie ze Szczecina będą na te e, i co nie wiem, sto to, to jest, bo to nie są kroki na kolana. Stol, po, czego? To, Mil? Sto czego? Po czegoś z tego, co nie będzie zdrowa, i wiesz. A, tych na kolanach, samego. kolanowych kroków 100. No właśnie, dlatego no właśnie, nie wiedziałem, co Aha, tutaj jest. A, ja też nie e, wiedziałem. Krok kolanowy. dzwonię, bo ci obiecałem wcześniej już na czacie, że, no. że tutaj e, wyłapałem jakąś jaką taką nieścisłość. Chcę, żebyś się wytłumaczył. O dobra. Otóż tak, biegam sobie po pustkowiach, e, no, Mojave chyba, w sensie w folaucie i A. tak sobie słucham, mam zwyczaj słuchania tych Twoich e, tutaj odwykowych dawnych audycji. No, no. No i tak, i tak, dlatego nie powiem Ci dokładnie, które to były audycje, ale tak. W jednej audycji dawałeś przykład taki, że chyba Jezus kazał e, wierzyć ludziom tak jak dzieci. Tak. W sensie bez pytania, bez pytania i że tak jak on coś mówi, to tak ma być. Znaczy, on nie tam mówi, na, tak? No mówię... na, taki przykład, że kobiety są pod tym względem o tyle kiepskie. Tam nawet była chyba, tam chyba też mówiłeś o tym. Kobiety są, kiepskie. są te, te, te, te tego, to znaczy, żeby baby się nie odzywały na zgromadzeniach. <grym> Boże, Jest Boże, tak, ale co to ma z dziećmi? No też, że chodzi. Da... Dobra, no ale bo, pytanie bo tam dałaś taki, przy... Bo tam właśnie, yy, mi się, co tamtej było. Yy, I mówiłeś, właśnie dawałeś taki przykład, że kobiety są o tyle pod tym względem kiepskie, że one, jak jedziesz z samochodem i mówisz, skręć w lewo to nie skręci w lewo, tylko najpierw zapyta dlaczego. No tak, tak, to no. bywa. I teraz tak, w tej audycji mówiłeś, to jest, to jest późniejsza, czyli, e, na, e, czyli e, mniej upłynęło wody, od kiedy nagrałeś. To, mm -hmm. I tam właśnie tak stwierdziłeś, że e, ludzie powinni wierzyć w to, co mówi Jezus, czy tam było nie pamiętam, tak jak dzieci, czyli że no, to, przyjmować to bez, bez dyskutowania, tak? tak nawet tam mówiłeś. No jednym z wcześniejszych no. Na samo podsumowanie, chyba to coś było w cudze Biblii, tak mi się wydaje. Na samo podsumowanie powiedziałeś, że, że Bóg chce, żebyśmy dociekali i żebyśmy pytali, a nie byli jak owce, które dają się do kierować. Tak. Zresztą w cudze No, no, no. No, i teraz no to taka, gdzie tu jest, rozbieżność, bo, tak. Albo się zastanawiasz no. i jak się zastanawiasz, to pytasz, ale wtedy nie jesteś, no, jesteś tak, jak dziecko, tak? czyli nie wierzysz, nie wierzysz na słowo. E, tylko, e, tylko poszukujesz odpowiedzi, no albo nie poszukujesz odpowiedzi, i jak e, Biblia na przykład mówi, nie wiem, e, w każdy piątek, trzynastego, co, co czwarty, tak, ma skakać z klifu e, do morza, no to pewnie skakać. No, to no jest tak, dobre pe... pytanie. Będzie. I teraz pytanie do Ciebie, jak tutaj się z tego zamienisz wykaraskać? Znaczy to nie ja się mam kara, wykaraskać, tylko Biblia, bo to Biblia tak pisze. Rzeczywiście Jezus mówił, żeby kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, to tam do Niego nie wlezie. No, tak powiedział? No. Z jednej strony potem w liście do Koryntian, tam gdzie tam jest o to, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, taka i in, jakaś inna, no na końcu tam on dodaje tak, że jak byłem, jak byłem dzieckiem, to myślałem jak dziecko i tak dalej, postrzegałem jak dziecko, a teraz wyrosłem i jestem jak mężczyzna. I on to chwali, że trzeba myśleć jak, jak dorosły, kiedy się już jest dorosłym i to jest normalne. Trochę lipa, to? Nie, ja wiem, czy tam lipa. Nie, no, jakoś nie miałem z tym problemu, żeby to zrozumieć. E, bo ja, znaczy Jezus nie powiedział, żeby nie myśleć nigdzie i wątpię, że jemu o to chodziło, jak on mówił, że trzeba przyjąć Królestwo Boże jak dziecko, bo Biblia ja nigdzie nie, nie nawołuje nigdy do prostactwa, do bezmyślności i do takich rzeczy. Chociaż to, jak się słucha... No tak, ale tam takich... był, ale mhm. tam... No bo mówię, bo ciebie nie było. Wtedy na, na gorąco to pamiętam dokładnie. Ale tam też czytałeś chyba nawet o tym, że, że się na kogoś wpienił za to, że yy, że się dopytywał tam, dlaczego coś ma zrobić, yy, e? a, a ten. No więc, no więc z tego by wynikało, że tu, jeśli... Jezus tam na przykład, czy Bóg coś by nakazał, należałoby tego nie ja tak? już wiem, sobie trochę przypomniałem, o co chodzi. Nie, bo mi chodziło o tą, o inną sytuację. No, jest tak, dobra, już wiem, wracając do tego przykładu, żeś sobie kobieta, a ja jej mówię skręć w prawo. A ona no. mówi, nie skręcę, póki mi nie wytłumaczysz dlaczego. O. To ja mówię o takich sytuacjach, bo w takiej sytuacji, jak już raz się podjęło decyzję, że się komuś ufa, to już mu się ufa, a nie, nie próbuje być jego doradcą. No, to mi chodziło o sytuację, gdzie człowiek stawia się w roli doradcy jakiejś, jakoś na równi z tym, komu powiedział, że będzie służyć. Nie? no jak już mówi, że no, służę Jezusowi, będę robił to, co mi każe. No to przykaż, jak on ci coś każe, no to, to rób, nie? No ale w takim przypadku to zastanawianie się nad tym, jakie jest działanie, dociekanie, tak? Mhm. To jest sztuka dla sztuki. Nie, nie. Bo patrz... No cel... jak, no, jeśli, nie... Ktoś mówi, jeśli ktoś ci mówi, skręć w prawo i ty mu wierzysz, i ty skręcasz w prawo... I skręcam. Ale się zastanawiasz, się zastanawiasz... Po co skręcam? E, no, no i się zastanawiasz w międzyczasie, e, dlaczego musisz skręcić w prawo, tak? No pewnie. No to skoro za każdym razem ufasz tej osobie i za każdym razem będziesz skręcał, załóżmy w to w prawo, które ona ci powie, czy tam w lewo, no. to po co się zastanawiać nad tym? No bo wiesz, to jest taka normalna ludzka ciekawość, po pierwsze, no po drugie, żeby to, to się No to jest taka dla stupi, tam Ej, no wcale nie, bo przecież to, to zrozumieć plan Boga, to ci daje dużo rzeczy potem, jakichś bonusów, nie? Jak mi mówi, Bóg mi może powiedzieć, no weźmy sobie przykład, Bóg mi mówi, załóżmy, no. za tydzień, Martin, weź no. wyjedź z Polski. Pakuj wszystko i, i za trafi, tydzień macie tu nie być. No, co? Jeszcze, bo nie zrozumiałem. Martin, weź co? A, Martin, weź, Martin spakuj weź. się i wyjedź z Polski natychmiast. Za tydzień Aha. macie tutaj nie być. No, no, to ja mam konkretny problem i konkretny wybór teraz. Albo jadę, albo nie jadę. I, i to jest najważniejsze, czy pojadę, czy nie. A to, czy ja nad tym zastanawiam, to, to jest druga rzecz. I mi Bóg może powiedzieć, ale nie musi. No więc jak ja już jestem spakowany i jestem w drodze, to ja się go mogę pytać, dlaczego właśnie wyjechałem i o co tutaj chodzi. Ale ważne jest to, żeby zrobić to, co ktoś ci każe, no, jeżeli mu już ufasz, no, albo powiedz, że mu nie ufasz, to nie, nie zrobię, póki mi nie wytłumaczysz. No, ale ja myślę, że ufam właśnie i że to by było, to jest fajne rozwiązanie. No, to tak się wydaje. No, ale to, że jak się dowiem i Bóg mi powie po co, na przykład powie, bo, za, bo tutaj będzie bomba termojądrowa, spadnie właśnie za tydzień i jeden dzień. I fajnie było, jak żeby cię nie było. No, to ja potem wiem, Było już mniej więcej... Tak, i mogę innym powiedzieć, do babci zadzwonić, też się przyda, nie? Taka wiedza. No, no, prawda. Właśnie, to pytanie, bo Hugo mówił przed twoim wyjazdem, że będziecie e, kontestacyjny serwer mieli. No, już e, mamy. Zotami do kontent Tak. Macie go, czy nie macie go? Mamy, ja dzisiaj testowałem, jeszcze kończymy coś tam ustawiać. Aha, I tak będzie, będzie, będzie, już będzie. Będzie source, czy ten zwykły? Zwykły, żeby każdy mógł se zagrać. Okay. Popularniejszy jest, no. No to fajnie, no to gdzieś tam w życiu, później jak już to będzie wszystko stało yy, IP do tego serwera. No będzie, na, na stronie www.kontestacja.com będzie serwer Counter-Strike'owy, już taki porzony, co już stoi i stać będzie, bo to już nie jakoś no tam już. lokalnie u kogoś, tylko taki kupiony. No. no i dobrze, bo to tak fajnie, fajnie, fajnie będzie się, kogoś, kogoś się Tak, po nocach się pozabijać troszkę no. a, to nie są, a to nie są takie duże, duże koszty, żebyśmy nie mogli się na to spokojnie ścieknąć No i mam nadzieję, że tak się uda Na razie pierwszy miesiąc coś sponsoruje pomysłodawca Może wyśle mu czapkę czy coś Dobra, to, to ty No dobra, no to cześć To na razie na pukawce będzie serwer, dobrze, to wracajmy do noców na odwyku, do nocy na odwyku, nocy na odwyku, chodzi tu o Boga w ogóle, chodzi tu o Boga. Nie, ja sobie tak myślę, że właśnie bardzo fajne jest, jak ja coś mówię i ludzie wyłapują sprzeczności albo jakieś wątpliwości, albo coś się z czymś nie zgadza, to jest dla mnie genialne, bo to jest znak, że myślą samodzielnie, nie? To się zawsze, tego mi brakowało na jakichś lekcjach, lekcjach religii czy coś, nie? Ja w takiej sytuacji, byłem w, o bardzo podobna sytuacja, bo jak byłem mały, to chodziłem na akcje religii, i ktoś powiedział, że Bóg to jest Ojciec Święty. No, bo jest Ojciec i jest Święty, no to tak. A potem za chwilę powiedział, że to papież w innym zdaniu i to jest Ojciec Święty. No i ja mam tu problem. To który jest Ojciec Święty? Co dwóch jest ojców? Czy to jest ta sama osoba, czy co? No i jakoś tak, jak się zacząłem pytać jakoś, tak, to, no to mi nikt nie wytłumaczył. No bo w sumie trudno się dziwić, no bo to, to w ogóle jest nielogiczne trochę. To nie wiem, jak to miał właśnie wytłumaczyć. Zaczął coś mącić strasznie. I ja nic nie zrozumiałem z tego, bo dziecka umysł jest prosty. Udało mi się zachować ten prosty umysł do tego czasu. No no dobrze chyba, logiczny taki. No i nie wiem, to, to jest ojciec święty właściwie według tego, tej, tego co mnie uczyli. No, ale właśnie to jest fajne, że ten ksiądz, co się go pytam, to się jakoś właśnie nie ucieszył, że ja tak duma, myślę, rozmyślam. Tylko on był jakiś taki, że że, że shut up shut up, w ogóle przestań mi tutaj mącić ludziom, w ogóle jeszcze inni słuchają, jakieś wątpliwości będą mieli, jeszcze się nie daj Boże, okaże, że coś nie tak z tą religią i pójdą wszyscy ateistami zostaną, satanistami, od razu nie wiadomo. No i ja sobie myślę, że, że właśnie szkoda, no, no to doszedłem do wniosku ostatecznie, że lekcja religii to jest najgorsze miejsce, gdzie można o Bogu gadać, bo tam to nie ma w ogóle miejsca na rozmowę, tam to możesz słuchać, albo wypadł za drzwi, no. I to jest minus ble. Na czacie wie, wielu ludzi już przyszło sobie. No, na razie jakoś wszystko działa. Ja mam dużo newsów po powrocie z Anglii. Pierwszy news jest taki. Przed wyjazdem w ogóle... Do rzędu wniosku, że nie da rady już z tym komputerem trochę. Właśnie patrzę sobie teraz na ekran, 100% cały czas zaiwania ten biedny komputer i stąd się biorą lagi. Dla tych, co pytają teraz na czacie, widziałem wcześniej, że u was też takie lagi, no pewnie wszędzie komuś rozłącza, nie wiem, może komuś nie rozłącza, ale co jakiś czas są problemy. No po prostu mam za wolny komputer i przy tym, jak już w którymś momencie 16 godzin się robił jeden odcinek, godzinny chyba, czegoś tak to stwierdziłem, że no już dobra, ok, muszę mieć szybszy komputer i oto uwaga, tada, komputer szybszy będzie, udało mi się, wydałem wszystko, ale będzie szybszy komputer, dzięki któremu nocy nadwyku będą swobodne, nie będzie lagów, nie będzie się zacinać Skype, ale będzie fajnie, odcinki nie będą się robić do trzeciej w nocy, no i super, po prostu jest fajnie, dzięki Wam wielkie za to, że to ze ściepy, ze ściepy, ściepa na komputer. się będzie warto, zobaczycie, że będzie. Odcinki będą szybciej, bo we wtorki się one w nocy ciągle pokazywały. Ile rdzeni kupujesz? No dwa rdzenie kupuję, Mirek pyta, ile rdzeni. No, no jakie dwa, ble? Cztery. Dwa rdzenie. Dwa rdzenie to mam teraz. I nie da rady już. no To nie takie nie za, nie za dobre dwa rdzenie, ale przy dwóch rdzeniach jest na styk, rwie i tak dalej. Nie no, muszę mieć cztery rdzenie i musi to być do bróbki wideo szybki komputer, więc... No, ale będzie! Tara. ale Alleluja! Jeśli tu powinien być takie coś, I chyba jest. Alleluja. To jest taki news, więc wielkie, naprawdę ogromne dzięki wam wszystkim, którzy tutaj, że ktoś tu jest i się dorzucił do ściepy, to świetnie, bardzo fajnie. E, no, great. A następny news. Przywiozłem sobie, bo w ogóle nie jestem sam w studiu dzisiaj, Dzisiaj w studiu ze mną jest y, drugi prowadzący, właściwie prowadząca, y, pani, pani Kulowska. To jest pani Kulowska. Pani Kulowska nie mówi po polsku, y, ale potrafi się porozumiewać i umie tylko właśnie odpowiadać na pytania. Tak albo nie, ona taka trochę drętwa, jest tempa, głupia, nudna troszkę, ale z drugiej strony ma swoje zdanie na temat, więc można sobie spogadać, ona ma też ósemkę, nie wiem co znaczy, 8 lat ma czy 8 kilo waży, nie mam bladego pojęcia. No więc jak ktoś chce ją zapytać o coś, to, to trzeba ją obudzić ją, bo ona trochę tak śpi, trzeba. wake up, wake up, no. no więc nie wiem na przykład, trochę tempa tak ale jest bardzo miła, więc można zadać pytanie, by ktoś chciał, co proszę zadzwonić albo na czacie. ten e, Ki, Kiri Nogaro pyta, Martin zamówiłeś ten komputer? Tak, już go złożyłem nawet własnoręcznie z najróżniejszych kawałków i będzie tutaj, leci, leci gdzieś. Właśnie, to co? Znaczy no, porozmawiam z panią. E, co by tu powiedzieć? Czy pani znasz Biblię? Pani Kulowska. Ha, muszę po angielsku. Have you ever read Bible? Bo to angielska. I ona mówi tu, co na. Nie, ona mówi bez sensu. So it shall be. Znaczy, że przeczyta. Dobrze, to jak będziesz czytać, to dobrze. Do, to co mam po, po kolei? Dzwoni Krzyszman. Krzyszman dzwoni. Skype się długo odbiera. O jest, już chyba jest. Jest Skype, jest Krzyszman. Ten szum to jest Krzyżman. Jest Krzyszman. O, krzyczący Krzyszman. Co tam u ciebie nowego? No, u mnie właściwie nic. Aha. Ale korzystając z tej kuli. O, kule. To po pierwsze to chciałbym Chcesz się zabytać, zapytać panią kulę. Panią Kulą. to prawda, że jestem Jezusem. Więc pani mówi odpowiada. Absolutely. powiedziała. Jest ona głupia Ach, trochę. O. No ale jak Krzyszman właściwie do pewnego stopnia bo może nie zrozumiała pytania albo co. Że Krzyszman to może o to chodzi. <śmiech> Dobra, to słuchaj, mówiłeś tak trochę o, o lekcji religii. No. To akurat mi się przypomniało. Jeszcze wracając, nie wiem, dwa tygodnie wstecz do lekcji religii, którą miałem w szkole, no to był taki. No, przypomniałem so sobie, jak Ciebie pytałem, czy to, że jak, so jak się ma długie włosy, to, to, jest, to tam, że hańba pisze w Biblii, ale czy to jest rzeczy. Nie, Ty powiedziałeś, że chyba, że nie. A zapytałem się księdza. No. no i ksiądz no. powiedział, że on nie zna takiego cytatu, że on nie, nie wiedział, że coś takiego jest w Biblii. Nie wiedział. Nie wiedział. No ksiądz to ma prawo nie wiedzieć o Biblii. Nie, tak naprawdę ja nie wiem, czy księża muszą przeczytać Biblię, no chyba powinni w tym całym nie, no, seminarium. Nie na pewno. Znaczy nie wiem, czy na pewno już teraz, bo to ja nie wiem, czego oni się uczą właściwie. Nie byłem księdzem, nie wiem, no. Tak, że no, przynosi ujmę, czy że hańbą jest dla mężczyzny, mieć drugie włosy. Tak, pisał Paweł, apostoł Paweł. Ja pozapewniam gdzie chyba liście do Koryntian, chyba pierwszym, ale nie jestem pewien. No, a druga to jest sytuacja um, z tego poniedziałku, no. chyba, koleżanka się zapytała, znaczy ksiądz powiedział, że teraz się pomodlimy, że trzeba się oprócić do krzyża. No i koleżanka się zapytała, czemu ona się ma oprócić do krzyża ona się do rzeczy nie będzie modlić. Oho. No i ksiądz tak na nią popatrzył, to nie jest krzyż, to jest Bóg. No, ona powiedziała, że nie, to jest krzyż, to ja się do rzeczy nie będę modlił. To ona powiedziała to samo, co pani Kulowska. To jest ten poziom mniej więcej zaawansowania umysłowego. Krzyż ja mu... też to jest Bóg. No. Ja mu powiedziałem, znaczy ja się wtrąciłem do tej rozmowy, że jak tak, no to czemu właściwie to, ja, to niech to Biblię poprze. On nie skomentował tego, Pomówiliśmy się i Znaczy, w trakcie modlitwy ktoś rozmawiał i on się wkurzył. Uuu. I tak wkurzył się, bo ktoś tam rozmawiał, widocznie był poddenerwowany. Widziałem, że już był poddenerwowany tym wszystkim, no. tymi pytaniami. No i tak wybuchnął. Najpierw skrytykował tego, co gadał, a później popatrzył się na nią, na mnie i że on w tej klasie pugaństwa nie potrzebuje. I co? Wyrzucił was? Nie, ale tak już się patrzy. Znaczy ja nawet jestem taki, że prawie tak. zawsze śpię no i tak nie zawsze na mnie... Znaczy no, zawsze się trzepia, no, i. Znaczy, że Chodziło nie... o to, że po prostu ktoś nie chciał się modlić do przedmiotu. Tak, no a no. na mnie... I się on popatrzy... określił to pogaństwo, że to jest, tak? No, że to jest pogaństwo, że jesteśmy poganami. Ciekawe, bardzo dziwne. A w ogóle on pewnie też nie wie, skąd się to, co to określenie oznacza według Biblii. Według Biblii Poganie, proszę państwa To są wszyscy oprócz Żydów Po prostu się świat na Żydów I na Pogan Pogan, czyli nie Żydów, zwyczajnie No, ale on pewnie miał co innego na myśli Albo pewnie też nie wie nawet, że to tak jest. No to, to nie jest, no pozdrawiamy go Jakby ktoś chciał z kimś kiedyś porozmawiać Albo co z jakimiś Poganami <śmiech> Się zdarza no. Zatem nie lubię go Nie lubię go no bo co? No, bo trzy odpowiedzi, dwie miałem dobrze, no i trójkę mi dał poganit <głos> ten. No ale nie wiem, po co ci te oceny z religii w ogóle? Żeby mieć lepsze świadectwo. Aha, a po co ci świadectwo? Lepsze? Żeby rodzice się nie wkurzali. A ja wiem. No dobra, to w sumie jest jakiś powód. No, nie, że w sumie z rodzicami jest tak, że oni tak czy inaczej zawsze się znajdą powód, żeby się powkurzać. Ale może ja mam innych trochę, tam rodziców, ja nie wiem. Tak mi się wydawało, z doświadczenia z rodzicami wynika, że rodzice... Ups, słuchawki mi się rozwaliło. Aha, jakiś szok, myślałem, że rodzice przyszli. Nie, to butelki się spadły. Oh my goodness. No dobra, to ja kończę z tobą gadać, żeby pogadać z Markusem. No dobra. To na razie. To był krzyżman. Yy, dobrze. To, <gryśla> jakiś atak w ogóle. Obrońcy krzyża wparowali przed chwilą u Krzyszmana, ale jaja. Dobrze, słuchajcie, noc na odwyku można dzwonić i pogadać, chociaż dzisiaj żaden temat nie wykiełkował. Eee, e, dobrze. I e, nie wykiełkował, bo ja muszę się dopiero wdrożyć. Strasznie długa przerwa jest od nocy... Na odwyku. Takie dwa tygodnie przerwy. Dobrze, dzwoni to po kolei. Kto miał być? Markus. Markus najpierw. Cześć, Markus. W nocach na odwyku. No, cześć, cześć. Cześć. No, ja się pierwszy raz dzwoniłem tutaj w końcu. O, i jak ci się podoba? Tak, słucham już, tak, ja wiem, no, ponad pół roku. Jestem mm. strasznie zadowolony z tego, <grym> że jest takie coś jak odwyk. Tak? U. No i muszę powiedzieć, że no, Wpłynęło to diametralnie na moje życie i postrzeganie na wiarę. Znaczy mo możliwość to to... gadania na, na odwyku, czy co? Nie, ogólnie to, co robisz, to, o, że jest taki odwyk, to mm. generalnie to było tak, że zaczęło się od, że tak dłużej się wypowiem, dobra, dobra. Mhm. od kreacjonizmu i o teorię ewolucji. Jak właśnie znalazłem twoje tam filmiki na YouTube, Wow. potem znalazłem, że jesteś tutaj, prowadzisz coś na odwyku, i tak dało mi coś do, do myślenia, i tak dalej. A to. No i... Tak? A to nie, nie jest tak, znaczy, to było tak, że te od... widziałeś filmiki o ewolucji na YouTube i nie zareagowałeś tak, że co to za głupota, dziadostwo, bzdury, gada, i tak dalej. Bo to ja myślałem, to jedyne nie. reakcje, jakie były, to właśnie takie na YouTube. Nie, to było tak, że. Przy generalnie jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, że jest ewolucja no. i nagle ktoś mówi bardzo zdecydowanie, bardzo tak zdeterminowani, argumentuje bardzo tak racjonalnie całkowicie coś innego o kreacjonizmie. No. I tak no. zainteresowało, nie no, gościu jest tak przekonany, że muszę tym się zainteresować. No. I tak Zacząłem drążyć w to, bo tak fajnie zahaczasz parę tematów, ale wiem, że nie ma na to, to trzeba byłoby pewnie serial nakręcić. No, tak. no i wczytywałem się, to wchodziłem i tak się sobie zastanowiłem, że teoria ewolucji faktycznie jest teorią. No jest. No, Uznawałem jest. to jako prawdę i tak dalej, naukowo, a to się okazuje, że to jest no niemalże wielkie bullshit. No, czy to, I, to co mówisz, to jest rzeczywiście. Ja mogę zaakceptować, że się uczy tej ewolucji jako właśnie teorię, jedną z wielu możliwych. To, to tak, ale to, że się pomija ten, tą ważną rzecz, że to jest teoria tylko i nie ma na to potwierdzenia jakiegoś takiego twardego, dotykalnego, no to to jest absolutnie skandaliczne według mnie, że się pomija tak ważną rzecz. No. Tak, jest właściwie tylko nacisk tylko i wyłącznie ewolucjonizm. No tak, no że zakłada się tak, I... jakby ludzie zachowują tak, jakby to było i już. Tak prawdziwe jak to, że jak się komuś urodzi co się urodzi chomikowi, to to będzie chomik. No to, to nie, to zupełnie inna kategoria. Ewolucja tylko istnieje sobie I, po prostu tak, w wyobraźni i, no, Poszedłem w tym trochę dalej, tak zacząłem czytać o tym i takie diametralnie... Wielkie zderzenie z takimi innymi ludźmi, to jak się rozmawia, że. No słuchaj, no, są na przykład o tym nieredukowalność złożona, prawda? Jest. Mm -hmm. Mówisz o tym komuś, i nagle ktoś mówi, że nie, to, to nie tak. No jak? To ja się uczyłem, ja wiesz. I nagle się okazuje, że właściwie to wiesz. Nie wiem, czy mnie też tego doświadczyłeś, że jest taki mur ludzi, nagle stajesz się taki jeden sam. No tak, iż, ty, tylko za to, że mam wątpliwości w dodatku. Tak, dokładnie, ja. bo ja, to nie jest tak, że odrzuciłem ewolucjonizm i nagle stałem się kreacjonistą. Ja po prostu stoję staję w takim punkcie, że ani ewolucjonizm nie ma jakiegoś większego poparcia, a świat widzialny i pewne dowody wskazują na to, że okay, możemy stwierdzić, że faktycznie to było stworzone. Mm -hmm. No, tak. Tak ja dla to mnie to tak wygląda, widzę. prawda? Yy, no, jestem inżynierem i tak dalej, także to nie jest tak, że po prostu jakaś fascynacja. Ale no tak możemy stwierdzić bardzo yy, ogólnie, ale jednak też zagłębiając się w pewne szczegóły. Mm -hmm. Co jest jeszcze takie ciekawe. Yy, bo właśnie teraz jak przyszedłem do nowej pracy, tak nowe miejsce, yy, też dla mnie ten odwyk, takie co tu te tematy różne poruszacie, zawsze było coś dla mnie nowego, coś nowy odwyk, nowy na przykład podcast, który nagrywasz, takie następne wow. Tak? Ja myślałem, że się zacząłem Ta. powtarzać trochę. Się boję, bo jak zacznę się powtarzać, to trzeba będzie kończyć. No wiesz, są lepsze i gorsze, no, no nie? Ale też tak, znaczy u mnie to też było tak, że strasznie się zawiodłem na katolicyzmie. Hmm. Tak mówisz głośno, nie boisz się, że ktoś przyjdzie zaraz z pałą, tam krzyżem w łeb, coś, nie? Nie, bo, bo to było tak, że wszyscy o tym chyba wiedzą, bo to było tak, że miałem, ja byłem, generalnie jestem wierzącym człowiekiem, i tak w moim życiu wystąpiły różne takie trudne sytuacje tam w rodzinie i tak dalej i tak że chciałem zaufać Bogu okej, okay. co znałem, znałem tylko katolicyzm no, no tak, no ja tak samo miałem i, i faktycznie była ta Maryja pe, pe, cały peleton świętych różnych i taka modlitwa, taka, siaka, owaka Wyjechałem z tyłu, byłem naprawdę gorliwy, chciałem być gorliwy, wracam do domu i jest po prostu wiesz, totalna załamka. Właściwie nic się nie zmienia, mm -hmm. y nie ma żadnego działania i to po prostu znowu takie zniechęcenie, że tak jakby to wszystko było takie puste, że cała ta moja gorliwość poszła w próżnię. Mm. Prawda? No. I tu właśnie jakoś się zaczął dla mnie przełom, że ja chyba inwestuję w, w coś, co w ogóle nie ma żadnego wpływu na moje życie. A tak, się, że właśnie, że bycie katolikiem i te wszystkie rytuały czy coś, tak, że one powinny myślałem, mieć wpływ? Że, że jak będę takim dobrym katolikiem, że jak będę tam modlił się tu i tak dalej, to, że coś się zmieni. Mhm. Ale Właśnie popełniłem jeden błąd, że nie czytałem Pisma Świętego. No tak, to jest duże. Wszystko mi proponowano tu się mu, tu, choć tu, choć tam. Takie namorzeństwo, to, a najlepiej to po prostu codziennie do Kościoła, ale zero nikt mi nie powiedział o Biblii. No to właśnie jest trochę szokujące, nie? Bo teoretycznie to oczywiście trzeba, tak? Można czytać, należy, każdy powie ksiądz, że czemu nie? A w praktyce jakoś nie, nie ma. I tak. I, I co ciekawe, pewien ksiądz pewnie nieświadomie, nie wiedząc co się dalej ze mną stanie, zaproponował mi na, na pokutę, żeby rozdział sobie co jakiś czas, co trzy dni, co przynajmniej dwa razy w tygodniu jakiś rozdział Pisma Świętego przeczytać. Na pokutę. Pierwsze słyszę, żeby było coś takiego. Yeah. <głos> tak, dokładnie. No Powiedział, że no, zacznij, czytaj Pismo Święte, no nie? Ale ja. ja. No i... to, to błogosławiony twój grzech, który ci sprawił, że musiałeś być tam. Ta błogosławina, błogosławiona wina, za którą musiał zwyciężyć tak wielki... Tak, za, za karę a. przeczytał Biblię, no ładnie. No, a co to było, że tam, albo nie pytam lepiej, jeszcze się coś okaże, ja wiem, zamordowałeś kogoś czy coś? Za co się daje takie pokuty? że przeczytaj Biblię. To chyba taka za najcięższe to kary masz, w ogóle. Znaczy ja miałem z, duże wątpliwości i problemy z, z odnalezieniem się jakoś tak y, w sferze takich relacji. Aha. I on chyba myślał, że jak ja sobie poczytam o tym jak Jezus i tak dalej, to A -a. myślał, że tak będę bardziej miłością pałał do ludzi. Może, może. <gry> Zależy na który fragment trafisz tam. Są różne tak, tak, tak, tak. No i, i tak właśnie i tak się zdarzyło, że właśnie trafiłem i znalazłem właśnie taki odwyk, zainteresowałem się innymi kościołami prosten, protestanckimi mm -hmm. i tu po prostu był, było takie mm, jakby to terapia szokowa. No ja też <grym> pamiętam ten szok, jak się przejdzie tak, nie, nie wiesz o co chodzi, znasz tylko kościół katolicki, nagle przejdziesz, zobaczysz sobie, jak, jak można inaczej w ogóle podchodzić do Boga. Jak tak... można spojrzeć na to, bo tak y, uzmysłowiałem sobie, że w y, y, coś, co ja pokładam wielką nadzieję, ja nie znam tego historii, nie znam, jak to się dzieje, nie znam y, y, tak jakby tej hierarchii wszystkiego. Chodzi mi o katolicyzm, no nie. Mhm. Cały, jak to było z tym papieżem, jak to jest z tą sukcesją, no. jak to się wzięło, czy to jestem papież, ten Piotr, czy ten papież jest następcą Piotra jak to dalej. I zacząłem poznawać to i tak żeby nie być takim antykatolickim, bo ja naprawdę nie jestem taki, no nie mm -hmm. po prostu teraz moje stanowisko jest takie, że ja y, ma, y, podjąłem pewną decyzję, ale y, bo miałem, mam mam taką nadzieję, że po prostu Bóg dał taką możliwość, że mam pewne poznanie. I, i mogę w pełni świadomy odejść, no nie, z kościoła kotylskiego. Odeszłem Aha. już, no. ale każdy postępuje na tyle, na jakie światło otrzymał, no nie. Ja no tak be, miał... Bez slangu mówiąc, to po prostu na to, na ile... Nie, to powiedz jakoś inaczej, bo ja nie, nie lubię slangu ze światłem czy coś, tylko tak, Aha. No po prostu jak ktoś słucha normalny, to teraz se pomyśli, o, sekta... Światło jakieś A, Po prostu ja chciałem się czegoś dowiedzieć i się dowiedziałem. O, i tak. I po prostu mówić. na prawie tego ja już nie mogłem wytrzymać, będąc w kościele i znowu słysząc nie o Chrystusie, tylko o Maryi, o jakimś następnym dogmacie no. i jakimś mhm. o współodkupieniu, o tym, że jest pośrednik. O tym, co bardzo fajnie mówisz, o, o tym miarzysz Pawlukiewiczami, nie? No tak, rzeczywiście. Tam przy proporcjach w ogóle w Biblii tego, ile jest o tej Marii nieszczęsnej, a ile o tak, Jezusie to jak zrobić oszałonęjące. Mówi, mówi każdy msza, to jest centrum, to jest ta śmierć, bo nowa ofiara bezkrwawa, no nie, oczywiście to też możemy o tym dyskutować. Mhm. A, a praktycznie nie, ciągle jest, jak... wszystko, wszystko jest robione tak, aby było jak najmniej Chrystusa, a jak najwięcej czegoś innego. że tak to wygląda, Bo nawet może... już teraz jest tak, że, że to Maryja jest pośrednikiem wszelkich tego, wszelkiego tego, wszelkich coś, łaski, tam. nawet tej komunii i tak dalej. Tam, coś coś, coś tam jest takiego, ale ja w to nie wnikam pewnie, bo jeszcze pomieszam. Tutaj co jakiś czas, yy, kiedyś był tutaj DJ R, słuchał od Wyku, ale chyba już, już się zdenerwował już nie słucha. No i on wyjaśniał, jak się coś gdzieś pomyliłem, że coś tam, to on tak dzwonił i wyjaśniał, jak jest tam dokładnie. I to było w sumie fajne, bo się mogłem dowiedzieć o doktrynie katolickiej, przynajmniej o tej teorii. Pamiętasz, jak słuchałeś Nocy na Odwyku DJ a Właśnie nie mogę teraz słuchać. Ja korzystam z tej okazji, dlatego teraz Aha. dzwonię, bo jutro jest wolne. <śmiech> jutro nie a -a. idę do pracy. <śmiech> <Aha>. <śmiech> dlatego też dzwonię. Nie, bo dla mnie to jest trochę za późno, a nie... Wcześniej, jak nie, jeszcze miałem taką możliwość, żeby słuchać, to słuchałem, ale teraz to już absolutnie... A, no to, to nie tak to nie znasz człowieka. Pracę bardzo zaangażowaną i nie mogę się, nie, muszę rano wstawać. No, ale w każdym razie to też poznałem dzięki tym Nocą na Odwyku i DJ Arowi na przykład i Bajditerowi też, który tutaj słucha, takie inne podejście katolickie do katolicyzmu, takie... Mm -hmm. No, na jakieś no, lepsze bym powiedział. Tak bardziej się próbujące trzymać jakoś dokupy tego wszystkiego bez takiej, no bez tych tam, bez, bez tych przesadnych oddawanie, bez oddawania czci świętym, Marii i tak dalej, tylko że zawsze Ale to czy To takim... nie jest takie wiara. W... Jestem na przykład w katolicyzmie i wierzę sobie po swojemu. No właśnie trochę jest, po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli to właśnie ci wierzą prawidłowo, to ich jest tam jeden promil, czy coś, nie wiem, jeden na tysiąc może w katolik jest wśród katolików, dlatego to takie dziwne też podejście, no, ale ja nie wiem, no w sumie, tacy ludzie tak, się w końcu obrażają chyba i uciekają. Ja nie mam nic właśnie, bo ja, kiedy, ja na początku też miałem strasznie taki negatywny stosunek do katolicyzmu i tam walczyłem z ludźmi, ale pomyślałem sobie, że to nie ten droga właśnie, no i tu, że nie, tak. trzeba sobie totalnie odpuścić i po prostu skupić się, że tak powiem, sobie na sobie, że to mi zależy na jakiejś relacji z Bogiem, po to jest ten odwyk, no nie? No właśnie, właśnie. To, to ja chcę mieć jakieś relacje, ja podchodzę do tego, dobra, ty masz tych, tych Maryi, ale ja uważam, że no jednak Chrystus jest tym, który jest pośrednikiem, tym, który zbawił, więc mhm. idę do Niego, prawda? No. Nie do kogoś tam, który jest tam, któryś z kolei, załóżmy. No właśnie, ja myślę, to jest proste że... i tak mówi Biblia, więc po co sobie komplikować życie. I ja to tak nie mówię, tylko też yy, nie motywuje mnie to, żeby też zadzwonić, że o takie coś odkryłem, tylko ja widzę w swoim życiu, może mi znów zarzucisz jakieś slangi, ale że to, jak właśnie staram się żyć, czyli Pismo Święte czytam, na tyle, ile rozumiem, tyle staram się, to po prostu... Yy, przyjmować. Yy, w modlitwie jakoś oddawać to wszystko, co, co jest we mnie. Widzę, że. W moim życiu jest takie pokój i zadowolenie. No, tak mogę to nie się było podzielić. No. Jest. No, w, tak, także naprawdę radzę. Yy, nie, nie pokładać nadziei w ludziach, yy, w jakichś dotk, dotkryn, dotkrynach. Top, i, yy, mm -hmm. yy, to jest trudne, ale samemu walczyć o swoją wiarę chyba. No, to, I da to się. Będzie. Da się. Słucham. Da się? Da się. Tylko no, ja że to, się to, od... to nie jest. Nic nie przychodzi raptem. To trzeba procesu, trzeba czasu i trzeba tego chyba zaufania. Bo męsko Staw, postawu, właśnie, co tu wcześniej człowiek mówił, że, że musimy stać się mężczyzną. Myślę, że stać się mężczyzną musimy wtedy, kiedy podejmuję decyzję, chcę iść za Bogiem, mm -hmm. a potem jestem dzieckiem, że ja ufam po prostu Bogu, bo mm -hmm. ktoś może zaufać Bogu i być ciągle dzieckiem, takim człowiekiem, no nie, że ufam Ci teraz, jak jest dobrze, ale jako dziecko, to po prostu jakieś źle, ja uciekam, no nie. A no właśnie. Ale jako mężczyzna, ja po prostu podejmuję decyzję, że mój Bóg jest ze mną. No nie, ja zaufałem temu, który mnie zbawił. To jest męska postawa. W tym właśnie się e, objawia to, że stałem się mężczyzną. A e, jeżeli mówi Jezus, że stańcie się jak dzieci, to ktoś może powiedzieć, że ja jestem jak dziecko, bo ja mówię: ja ufam Bogu. No. To ja może. myślę, że troszkę coś w tym jest, no wiadomo, wiele Dobry jeszcze temat. przed nami, jesteśmy młodymi ludźmi, ważne, aby właśnie chyba oprzeć się na Biblii i, do i wierzyć w to, że jednak chyba Duch Święty będzie pracował w nas, Ciebie będzie inaczej prowadził, nie będzie inaczej prowadził do innych rzeczy, z innymi ludźmi mamy doświadczenia, no. No, chrześcijaństwo także... to prawdziwe, z biblijne jest bardzo indywidualne, bym powiedział, znaczy, tak, relacja też... popiera się na relacji indywidualnej każdego z Bogiem. I już. I tego się nie da ustalić jakichś schematów ani standardów. Każdy ma swoje własne życie. Właśnie, myślę, że tu właśnie trzeba dać działanie tego. No, ducha, który będzie nas prowadził i fajnie, naprawdę jestem zadowolony z tego, że prowadzisz takie rzeczy, że podjąłeś życie takie, jakie masz, bo i oczywiście kontestacji też słucham A. i tą myśl mam całkowicie bardzo zbliżoną. No. Nie jest tak, że się w 100% zgadzamy, załóżmy tam w 80, no nie? ale to i tak jest to, to i tak jest dobrze. i Na przykład poczuwam się naprawdę tak e, uczciwie do tego, że no pracuję i tak dalej, więc trzeba takich ludzi jak ty właśnie wspierać to, że no dzięki. Są własnymi datkimi, tak, datkami i tak dalej. Właśnie, no właśnie. bo dzięki to jest wielkie, postawa bo... też pewna w życiu, to jest coś yy, co. No ja czerpię od czegoś, yy, co ty tam co robisz, prawda? No i pamiętasz się innym Ja nie zrobię przydać. tego co ty, ja obrałem też, pracuję i tak dalej, coś robię, ale. No a skąd no... wiesz, ja też pracowałem, wiesz, kiedyś, co tylko programowałem i tak dalej. A potem mi się uzbierało nagle trochę wiedzy i umiejętności gadania do tego mikrofonu, myślę, a co innego. Ale to robić? jest cenne i wiesz, no dla mnie to nie jest ból, jakoś tam dać jakąś, jak to, jak to mówicie, ściepę? Ściepa, ściepa. ściepę. Ale niech tak parę ludzi się zbierze, no to też jest. Nie? No, da się żyć. Dobra, dzięki, żeby jeszcze nie zadzwonili. Fajnie, to jeszcze dzwoni, Dobrze. jak będziesz ten. To nie siedź tam no. cicho, tylko tam z tyłu w ostatniej ławce, tylko coś powiedz. No, sobie. no, no Dobra, dzięki, To na razie. Dzięki. No, na razie. To był Markus. A ja coś chciałem powiedzieć. Aha, ludzie na czacie pytają. O właśnie, padło to pytanie, co ja się zastanawiałem, czy będzie dzisiaj, bo co jakiś czas ktoś tak pyta, czy wierzysz w Boga? Nie? Czy wierzycie w Boga? I ja się zastanawiałem dzisiaj nad tym, co to do cholery w ogóle znaczy. To znaczy, ja wiem, co to znaczy. Znaczy, ja wiem, jak ja to rozumiem. Tylko się zastanawiam, czy jak ktoś pyta, czy wierzysz Boga, to o co jemu chodzi? Bo ja nie wiem właśnie, o co jemu chodzi, bo ja trochę straciłem, ba, nie wiem, jakiś... A, straciłem kontakt z takimi ludźmi, co tak sobie myślą, tak, tak przeciętnie, standardowo na ulicy, bo ja jestem jakiś trochę inny lekko niż większość i ja nie wiem, co znaczy, czy wie, jak on mnie pyta, czy wierzę w Boga. Nawet się boję odpowiedzieć, bo ja nie wiem, co zrozumiem przez to. Dobra, dużo ludzi dzwoni, to nie będę nawijał, ale jakby ktoś ten, kto tam pytał, mi powiedział, co on ma na myśli przez czy wierzysz w Boga, tak konkretnie. Znaczy, czy wierzę, czy istnieje, czy że wierzę, że jest taki albo inny, czy co? To, to niech powie. Albo może, czy chodzę do kościoła przez to rozumiem, albo czy należę czy do, do kościoła, albo coś. Dobra, Vimes zdaje się. WAMS, Witam. o Skype nawet żyje dzisiaj, no, to cześć, cześć, cześć WAMS. No ja tutaj no, niestety nie będę piewcą, bo ja przyszedłem od kreacjonizmu do ewolucjonizmu. No proszę, tym, że... jak to się stało? Opowiedz, bo to się rzadko w sumie zdarza. Z tym, że w ten sposób, że ja do tej pory nie uważam ewolucjonizm za coś, co jest jedyne niepodważalne, no, za coś, co jest... Znaczy tak, w Biblii mamy stworzenie. No. E... Znaczy, czekaj, uważasz to po prostu za najbardziej prawdopodobną teorię powstania życia? Nie, uważam Nie? to... Uważam, że w teorii ewolucji jest dużo, dużo racji i no. jest troszkę bzdur. No tak, e... czyli jest ciągle najbardziej prawdopodobnym sposobem wytłumaczenia różnorodności Organizmów i powstania życia, tak? Mm -hmm, tak, okay, tak. I... Y, znaczy samego powstania, co do samego powstania życia nie jestem pewien, mm -hmm. bo od aminokwasów do życia jest dosyć daleko. No to tak delikatnie powiedziane. Tak by powiedzieć, że od, od np. od mojego domu do słońca jest dosyć daleko. O właśnie, to dobrze powiedziane, bo synteza białek to jest coś niezwykle skomplikowanego. Żeby jeszcze w ogóle. No tak, dokładnie i. Żeby była synteza, to już w ogóle musi być gotowy cały mechanizm syntezy. Tobie chodzi bardziej o powstanie naturalne białka. Co w ogóle nie występuje w przyrodzie, no ale no dobra. I, I tu jest to jest jeden z największych problemów właśnie ewolucji i na to w żaden sposób nie odpowiada właśnie żadne powstanie naturalne, żadne wysokie wyładowania atmosferyczne i tak dalej. Mm. To, to, to, to, to, to jest ból i no tutaj gdzieś jest dziura, to, to tak samo jak w fizyce, no gdzieś dochodzimy do, do fizyki kwantowej, gdzieś dochodzimy do pewnego miejsca, gdzie no możemy tylko przypuszczać, zgadywać, co będzie dalej. Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o różnorodność gatunkową, to no tak ewolucjonizm w dużej mierze to wyjaśnia. Wyjaśnia tak. tyle, że... No to czekaj, a Ciebie przekonuje ten mechanizm, bo znaczy, jaki jest mechanizm według Ciebie różnorodności? Skąd się biorą te gatunki, te różnice między nimi? No, świetnym przykładem są te zimorodki na, na wyspach Galapagos, no. czyli czołowy przykład Darwina, hmm. gdzie no, na różnych wyspach w różny sposób ewoluowały różne gatunki. Hmm, znaczy, no właśnie, dlaczego wierzysz, że wyewoluowały? Tak moje pytanie było. No, bo tego nikt tak. nie, widział, nie widział. Są przykłady na to, że ewolucję obserwujemy jakby na bieżąco, to znaczy z motylami, które był taki przykład w wiedzy i życiu, czytałem z rok temu. Tak, tak. Lećmy w Anglii, tak? Że dłuższe ssawki miały to dzbanki, żeby wysysać nektar bez, bez przenoszenia pyłku, to dzbanki kwiatów się wydłużyły i. Ale to nie jest ewolucja. Sposób... Zdajesz sprawę z tego, że to mówimy o mikroewolucji, w którą ja tak, tak samo wierzę, że ona występuje. Tylko no to tak, nie tłumaczy. Ale na przy, przestrzeni, no powiedzmy, to, to, to jest na przestrzeni kilku, kilkunastu lat właściwie się stało. No tak. Zostało zaobserwowane. No i jeżeli taka zmiana potrafi dojść... Czy... Niem ci mógł pokazać, że okienko w programie komputerowym może się powiększać i zmniejszać, to nie oznacza jeszcze, Dobrze. że ten program może się zmienić, program kompletnie co innego robiący. Nie Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, o co chodzi dokładnie, to troszkę też programowaniem się zajmuję. Tak, tak naprawdę cała, cały problem z zrozumieniem do końca tych mechanizmów ewolucyjnych, on się opiera no, do tego, żeby to trochę ogarnąć, trzeba zawsze sięgać do genetyki, bo wszystkie mhm. te kawałki organizmów zawsze mają swój początek w kodzie genetycznym. No i o ile wydłużanie się, to, to jest bardzo, to jest minimalna zupełnie zmiana w kodzie genetycznym, to w ogóle nie jest zmiana samego kodu, programu, tylko to jest nie, nie zmiana parametrów lekka i tyle. I to występuje, ale żeby powstało coś nowego, no to to już musi powstać nowa informacja i to jest bardzo dużo tej informacji. No mamy dość długi kod, także no w momencie powiedzmy, powiem tak, wszystko powyżej ryb, no. E, ma jeszcze jakieś podstawy, natomiast to poniżej jest dla mnie takie dziwne. <głosy> e, to znaczy, może inaczej, e, jeżeli patrzymy na ewolucję w ten sposób, że to po, poniżej, poniżej to jest gdzieś starszy gatunek, no to też, e, też jest zły sposób postrzegania ewolucji, tak żeby mi ktoś nie, nie zarzucił, że nie rozumiem, natomiast e, w momencie, w którym e, no, po prostu patrzymy właśnie w ten sposób, to Gdzieś tam powyżej to, to, to no wydaje mi się wysoce prawdopodobne, czy małe zmiany. No Natomiast dobra, okay, myślę, że wiele jest jeszcze do odkrycia w tym temacie. Ewolucja człowieka jest według mnie chyba najbardziej naciąganą teorią. Na te wszystkie małpoludy, takie i te różne. Tak, tak, tak, tak. tak. No e tak to jest e ewolucja e na sawannie, która. No, powiem tak, zagłębiałem się w temat i. Uważam, że no duża część z tego jest jakby możliwa, ale to, to jeszcze do całości bardzo wiele brakuje. No dobra. No. A jak się to ma do. Okej, okay, czyli jeżeli. Aha, no, czyli bycie ewolucjonistą nie przeszkadza w tym, żeby wierzyć w Boga, według Ciebie? Cokolwiek to znaczy nie, wierzyć żadne, w Boga? Wierzyć w żadnym wypadku. Hmm. Ale wierzyć, Widać, że Biblia mówi dosłownie, to to już nie przeszkadza? A powiem Ci tak. E... Zastanawiam się, e, odpowiem troszkę pytaniem na pytaniem. E, jak przyjmujesz, że, które księgi wchodzą w skład Biblii? No, jak ty to przyjmujesz? Bo to z, mamy skład Biblii, który został ustalony na, sodo, na Soborze Trydenckim w XIV wieku. W, czy, raczej on w sumie w IV wieku został no. ustalony. E, no i teraz pytanie, czy ty przyjmujesz te, ten układ, czy przyjmujesz jakieś inne? Co do starego Testamentu, to to w co Jezus wierzył, że jest pismem, pisma prorocy i, i co tam i Tora, to ja to samo akceptuję, mam do niego zaufanie. A co do pisma? też pierwsza druga? Nie, nie, nie. Żydzi nie, wtedy nie mieli tego wliczonego w Biblii. To czy, Żydzi, którzy mieszkali poza Izraelem, to oni tak, co oni sobie to tak łączyli trochę, dodawali, dodaj sobie to do Biblii, sobie to razem czytali. A w Septuagincie to jest, tak? Chyba. No tak. No, tak. Razem są te księgi, ale w, na terenie Izraela, tam gdzie wśród Jezusa, w tym Jego otoczeniu, to tego się nie uznawało. Więc te... No i właśnie... No a skąd to, to, to pytanie? To jest to pytanie, że no, nie, nie wiem, jak my możemy odbierać e, te pierwsze 12 czy 11 rozdziałów e, e, Genesis. Tego nikt nie kwestionował nigdy. Łącznie samym Jezusem. Powiem Ci tak, o, wrócimy do nieszczęsnej religii z samego początku i będzie o, o ewolucji i powstaniu świata. Dawno temu jeszcze w pierwszej klasie liceum na katechezie pani katechetka stwierdziła, że no, bo w Piśmie Świętym jest, że 7 dni powstawał świat, yes. a Ziemia powstawała 7 miliardów lat, każdy miliard lat to jest jeden, dzień. nic nie zdenerwowało, jak ta wypowiedź. Pamiętam ją do dzisiaj. O. Nie lubię na siłę do, dorabiania nauki do czegoś, co jest, co ciężko stwierdzić, czy jest naukowe. No tak, to jest problem taki. No dobra, no. ale jak to, jak to widzisz ty? Ja to widzę w ten sposób, że to, no, powiem tak, to było wyjaśnienie dla ludzi, którzy żyli tam 1800 lat przed Chrystusem, i myślę, że wtedy było dobre. Nie wiem, czy koniecznie jest dobre teraz. A ty... Że autor natkniony, jak spisywał te księgi to on jakby dysponował swoją wiedzą, widział, że słońce wstaje na, na wschodzie, zachodzi na zachodzie no, tak. e, no i gdzieś tam 94. psalm jest że Pan Bóg umocnił ziemię w swych posagach e, i, i no, z, jakoś nie mamy problemu z tym, że teraz wiemy, że ziemia jest okrągła i, no, ale to i w Biblii jest, nosi... że jest okrągła no dobrze. Jest, że jest zawieszona nad nicością, no takich rzeczy nie mogli wiedzieć. faktycznie, ja to, to, to, to, to, to tak. Jest też o cyrkulacji wody na przykład. Salomon gdzieś tam pisał. Skąd i takie rzeczy mogli tak, wiedzieć? Że... Wcześniej też są. Bo w księdze tak, Joba też jest o tym mowa, to jest najstarsza księga Biblii. Skąd oni takie rzeczy wiedzieli, to ja nie wiem. No to... Te, no dobra, też, ale to nie powiedziałeś... Ten... To... Chodzi o to, że dla mnie to jest tak, jakby ten człowiek miał część swoją, część natchnioną. Aha, on musiał to rozumieć w jakiś sposób, spisując te słowa. On nie, nie znał, no nie wiem, tych wszystkich nauk, które my teraz znamy. No i on to spisywał tak po swojemu. No ja rozumiem, czyli, ale to musiałbyś wykastrować kawałek Biblii, wyrzucić, czy, czy uznać, że nie. to nieprawda, czy jak? No, raczej uznać, że to jest prawda w, gdzieś tam w dziedzinie wiary. Ale czekaj, ale jak jest opis historyczny potopu? Czy to też się wlicza do, do tego, co trzeba wyciąć, czy nie? Myślę, że nie. Czyli był Myślę, potop. Nie. Dobra, cofając się. Potop. Wszystko przed potopem. Wieża Babel już była potem. Co było przed potopem? No okej, okay, rodowód. Od Adama. Był Adam, czy nie było? Jako Myślę, mężczyzna. Myślę, że, był... że niekoniecznie musiał być. To dlaczego jest Rodowód Jezusa od Adama wywiedziony w Nowym Testamencie? No, jest w Nowym Testamencie dwa razy. To trzeba go wyrzucić, bo nie może faktycznie istniejący człowiek pochodzić od kogoś, kogo no, nigdy ale nie było. W momencie, w którym yy, yy, u Mateusza i u Łukasza jest, dobrze mówię? Tak. Mhm jest rodowód Adama. Mateusz i Łukasz się pospługiwali e, tak samo torom jak wszyscy inni Żydzi. No, e, no i oni może mieli ten e, rodowód gdzieś od króla Dawida. Wcześniej króla Dawida rodowód mieli właśnie z poprzednich ksiąg. No dobra, ale to Rekurencja. tak czy inaczej, jeżeli, jeżeli Adama nie było, to logicznie wynika z tego, że ten rodowód jest nieprawdziwy. Przynajmniej w A, części. Po części może być nieprawdziwy. Okej, okay. i to ci nie przeszkadza już? A, powiem tak. no W momencie, w którym to tak, jakby troszkę powiedzieć, że nie wiem, książka kucharska jest bardzo fajną książką, tylko, że nie masz tam telefonu do, do kogoś. No to prawda, e... tylko, że jak już się książka A... kucharska wypowiada na temat numeru telefonu do Jurka i okazuje się on nieprawidłowy, to wtedy zaczyna być problem, bo nie można wierzyć tej książce. No, tak, tylko, że Książka kucharska jakby ma, ma się wypowiadać w sprawach kuchni, a Biblia w nie w sprawach no, no, wiary. Znaczy, no ja nie wiem, dlaczego takie dziwne rozróżnienie, no jak jest prawda o czymś, albo ktoś, no, znaczy kwestia tego, że jak ktoś się już o czymś wypowiada i skłamie, to niezależnie, już nie ma znaczenia, o czym on mówił, on jest dalej kłamcą, nie? To czekaj, to jest jeszcze pytanie takie. Jak podchodzisz do takiego problemu? Jezus akceptował wydarzenia, które w, które są zapisane w pierwszej księdze mojżeszowej. Mówił, Wypowiadał się o potopie, że był, o locie i optarł tam różnych rzeczach, zdarzeniach i z tego, co mówił, wynika, że on wierzył w prawdziwość tej księgi. Żydzi nigdy nie, roz, nie rozdzielali jakoś tej pierwszej księgi w to, że na, na części nieprawdziwe, na części prawdziwe, tylko całość akceptowali, że jest prawdziwa. Czyli jak to świadczy mm, to o Jezusie, znaczy, że tak, On raczej. się o tym wypowiadał. E, czyli na po, rzecz, czekaj, bo pytanie, wiesz, o co to, chodzi mi, to, tak? Wiem, Czy... o co chodzi. Po no. to poznali, stwierdziłem, że uważam, że był. A, czyli uważam, że gdzieś, gdzieś Noe, Lot też byli. Noe, Lot byli. Ale no. on uznawał ewidentnie, że ta część pisma jest akceptowalna. No, ja... Czy też uważasz, że pomijał początek? Ja uważam, no nie wiem, nie przypominam sobie, żeby wspominał coś o, o Adamie i Ewie. Czy nie wspominał? nie wiem, czy wspominał akurat. No dobra, ale o wydarzeniach z tej księgi wspominał, czyli wychodziłoby na to, że on sobie tak wybiórczo traktował też pismo? No nie wiem, trudno powiedzieć, ojejku, nie, na pewno nie. Nie, więc A... musiał akceptować całość też pierwszej księgi. No, dobrze. Jest e, problem. No, e, no dobrze. Słuchaj, jeżeli mówimy, że. tylko e, Kurka, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale jest, e, jest w Ewangelii pomyłka gdzieś. Aha. Jest pomyłka przy cytacie, że e, któryś z ewangelistów się pomylił e, i ty pomylił proroków. Gdzie? Ja to jestem gotów sprawdzić, ale to, to nie dzisiaj, bo to, to... No dobra, to ten, bo ja nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. jest taka pomyłka, że jest gdzieś pomylony prorok, że cytat jest za złym prorokiem. Powiadasz? O. Tak. I, I generalnie, no to, ale to jeżeli ty nie kojarzysz ty nie tej, tej sprawy, teraz. to nie mamy co, co rozmawiać o tym, bo to to... M mogę ja się mylić, mogę się, się niekoniecznie mylić, to nie, to zostawmy ten temat. No dobra. E... Aha, no to chyba tyle, co się No dobra, okej. Okay. Ale w każdym razie fajnie się gadało, ale zastanawiam się, jak, czy da się w ogóle połączyć takie podejście, że nie akceptuje się jakieś księgi w, w całości. Ten sam problem dotyczy dziejów apostolskich. Czasem ludzie, słyszałem takie właśnie podejścia, że Części nie chcą zaakceptować tych rzeczy, które są tam opisane, zwłaszcza tych takich bardziej cudownych, jakichś zjawisk. W początku, jak, w cię, na początku, jak cień Piotra tak. trafiał na kogoś i, i leczył. Na to, przykład. To, Tylko, to, że to podejście ro, rodzi problemy nierozwiązywalne, uważam. No, się, dlatego się zastanawiam, jak na przykład widzisz Jezusa, który e, czy on też miał takie podejście, czy nie miał, bo jeżeli akceptował całą księgę, a ty nie akceptujesz, to wychodzi dziwna sytuacja trochę. A jeżeli Most. z kolei on też rozdzielał to, to no właśnie to... A muszę czy, sprawdzić, nie, czy, to... czy, czy, czy on się odwoływał gdzieś do, do pierwszych rodziców. To, to, to, to ciekawa sprawa. No dobra. Okej, okay, dobra, to jeszcze, żeby z innymi pogadać, to ja cię zwrócam teraz. Ta -ra, okay. Na razie. To był Vimes i była fajna rozmawka, że mi się podobała. Tyle powiem. A na czacie rozgorzała dyskusja o, nie wiem, nie mam bladego pęcia czym, ale widziałem słowa komunika. wcześniej. komunika była. E, dobrze, może panią Kulową zapytamy o coś. Pani Kulowa, czy ktoś kiedyś rzucił na panią ekskomunikę? Po polsku pytam, ale ona odpowie po angielsku. No doubt about it, powiedziała czyli bez wątpienia ktoś musiał rzucić na nią ekskomunikę i ja się zgadzam, bo przecież widać, że czarna jakaś kula, to satanistyczna w ogóle, wróżenie i w takie tam sprawy to jest ekskomunikowana, a to zawsze fajnie mieć prowadzącego e, ekscentryka jakiegoś A, to dzwoni Marek, który bohaterem był ostatniej e, ostatniej audycji. Cześć, Marek. Halo. Mormarku, ty. Cześć. No, witam cię, Moroni Marcini. <laughs> no. I o, o czym komentarz jakiś dziś? Komentarz? A wiesz, ta ekskomunika to była tam trochę o mnie w tym momencie. O ciebie ekskomunikowali, czy ty chciałeś? No właśnie się mi? kłóciliśmy, czy jestem ekskomunikowany przez chwilę, czy nie. O, jesteś? Nawet nie wiem, nie doszliśmy do tego. A tak nie, z automatu bo, jakoś? Automatu. To była z bajtem dyskusja tam odnośnie Aha. właśnie wiary rzymskokatolickiej. A to nie wiedziałem. No, tak sobie troszeczkę. No, bo tak... I skończyliśmy na tym, a kradz, odnośnie odcinka skończyliśmy na tym, bo przestał do mnie już pisać, o. że... Y, no, bo tam chodziło o oblubienicę z objawienia, ja on stwierdził, że to jest rzymsko kościół rzymskokatolicki. Ja otworzyłem Biblię, Coś, tam mówię... Rzymsko nie jest napisane, że to kościół rzymskokatolicki. No. On do mnie, no rzeczywiście dokładnie nie jest. No to skąd jeszcze to nie są mormoni? O, właśnie. I nie, nie, nie otrzymałem odpowiedzi. A, nie wiadomo. To może odpowiedz zaraz, a może Begiter chyba nie wie, o co chodzi, czy wie. Może. No to nie wiem. A, aha, ma, czekaj, no ci dam drugą osobę tutaj. Ja jestem, <śmiech> przepraszam, ja jestem normalny, daję ci Marta. Marta. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Cześć jest Marta jest ta słodka nie wcale, że nie słodka właśnie miałam jeszcze bycie zapytać mam nadzieję, że ona odpowie, że nie jest Bycia mówiła, że masz tak masz taki głos słodki właściwie <głos> o nie, ja idę się powiesić nie, nie, ma... nie wiesza się co to jest widowieszanie się, że ktoś ma miły głos no, czy ludzie na czacie mogą skomentować czy ta osoba, która teraz mówi ma miły głos czy nie ma ja, ma zdecydowanie no. Nie, ale Martin, ja się załamałam, jak yy, ja myślałam, że naprawdę to wytniesz, a to słucham, Marek, ja jestem na spotkaniu w kościele kobiecym, a Marek do mnie, no, bo jest nowy odcinek, no, wiesz, no my tam jesteśmy, a ja, aha, o tych mormonach, to wtedy wyszłam wam. No bardzo dobry głos. O, kontestacja na ja czacie mówi, że masz seksowny głos z kolei. <głos> Spokój. No, że miły. Tak, to Hugo mówi, to taki <głos> stary zboczór po prostu. O, ile no. tych na głos. Dobrze, no. Dobrze, dobrze. To... Nie, nie myślałem... Słuchaj, po... Czemu mi nie powiedziałeś, że ja mam tak denerwujący śmiech? Nie masz denerwującego odcinka, śmiechu. Mi ale denerwowa... nie w trakcie tego odcinka. Bo mnie to nie denerwował, to ja nie wiem, o co chodzi. Ale mnie denerwował. Ale to nie szkodzi, mnie denerwował mój własny głos. Mnie zawsze denerwuje mój własny głos. nawet jak teraz to mój, gadam, tak to mnie jest. denerwuje. To tak, chyba jest normalne. No, nie, jakby coś było nie tak, to bym wywalił, ale nic nie było nie tak, więc nie A wywaliłem. A go nim wrzuciłeś? No nie całego, z, z fragmentów, początku, końca i kawałków w środku, no. Tak. Aha, aha. Bierz, ja nadal czekam na dzwonek. O, dzwonek jeszcze. A to od dzwonku, do kiedy indziej. Dobra, odbiorę Filipa, bo jest chyba nowy. To cię zrzucę. Dlaczego, Dlaczego cię mnie zrzucę? No, bo jak muszę. Ja Jezusie, ten... O, to daj, no to jak na temat, to daj. Bo wie, że były straszne problemy, żeby... On jest największy na świecie, tak w ogóle. A ten, ja. mówimy o rzeźbie Jezusa, tak? W Świebodzinie, czy czymś takim. On, ona jest największa na świecie. A jest? Tak, rzeczywiście jest naj... największa na świecie. Jest Ale większa ja, ja. od tego w Rio. Pobiła Rio de Janeiro, Świebodzin wygrywa z Rio. Hmm. Tak, mamy największego Jezusa na świecie, z tym, że jest tak budowany trochę prowizorycznie i... Bardzo możliwe, że się zawali. No ma być punkt widokowy w głowie. <laughs> nie, no chyba nie jest jakoś... A w tym momencie Prowyza... patrzy na Tesco. Jest tak ustawiony, że patrzy na Tesco. Bardzo pasuje do jakiejś, do tej mojej piosenki na święta. Jakoś tak pasuje fajnie. Hm. Cóż. No? no może patrzy, spalić wzrokiem chce albo coś to Tesco. Fajnie będzie wyglądać no, bo... Boże Narodzenie. To on tak no. będzie patrzeć na ludzi. A ty spalić to się może nie spali, bo on z kamienia jest, ale dużo osób przewiduje, że jeżeli powieje mocniejszy wiatr, to może się... No zobaczymy. No zobaczymy. Będzie upadek Jezusa w Polsce. <laughs> upadek Jezusa. No, ale by ciekawe było, bo zaraz będzie oczywiście dyskusja polityczna, kto zamordował pomnik, prawda, i tak dalej, czy to Ruscy czy Niemcy, czy... Ktoś? Na pewno, na pewno. Dobra, okej, okay, to ja kończę z wami gadać teraz, bo przyszedł chomik ja chciałem pokazać ludziom nowego chomika, który tu jest. To Masz nowego teraz. chomika, tak? Tak. Dobra. To, to Dobra, na razie. I zobacz to, Marta tam pewnie będzie chciała Dobra, to pojechać. za chwilkę. Móźniej jak będzie, jak będzie dzwonił, to będzie Marta. Dobra, to Dobra. na razie. To był Marek i Marta, a teraz jest chomik. Chomik, co on tam pluje na dół, czymś? E, to jest nowy Małe Bo, tu, tu widać, tu go... A, idzie, idzie. Idzie. Go tu, To jest chomik. Chomiczek mały tu, no ale weź go mi tu. Tu się popatrz do kamery tu. Tu tu do, do kury. No. Jest to mała e, istota płci żeńskiej chyba, bo nie ma organu e, i chodzi tutaj. Jest bardzo miły. Tylko on jest taki całkiem spokojny, bo poprzedni to strasznie szalał, A ten to sobie śpi, on złagodny, on się daje pogłaskać i można wszystko z nim zrobić. Można go nawet zjeść pewnie i nawet nie zauważy. To jest chomik. Mała Bo się nazywa. Idzie do góry. To dziękujemy chomikowi. Eee, czy coś jeszcze? Fotogeniczna jest nawet. Tu? Pożegnaj się ładnie, chomik. O, jak ładnie wygląda na tle żółtego. Bardzo ładnie. Dobra noc, homiku? Tak, e, już. Dobrze, koniec nocy na odwyku niedługo nastąpi, ale dzwoni Klemens, ja dzwoni długo, to jego ja odbiorę. No dzisiaj z nocy na odwyku przypominam bez jakiegoś tematu większego, bo, bo się rozmywa, ale ja muszę się wdrożyć w odwykowanie nocne. Cześć, Klemens! No cześć, Martinie. Fajnie, że się w końcu dodzwoniłem. No, tyle trwało. No trochę tak, bo ciężko, ciężko się dobić do ciebie, jak się robi człowiek coraz popularniejszy do wiadomo więcej ludzi. No i. A wcale nie, rację... wcale nie, bo dzisiaj mało ludzi właśnie ogląda i słucha Nocy na Odwyku. No bo przerwa Proszę... długa była. Dobrze, przepraszam, to dlaczego ja tak długo się próbuję dodzwonić mi nie wychodzi? A no, bo to, to, ma... może... to Markus się chyba rozgadał, czy ktoś wcześniej, nie wiem. Może skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeżeli taka jest usza. Nie ma, w Stanach nie ma to. To ja, mi to rybka. A no, może składać w sumie. Wszystko jedno. Nie, nie, nie, spoko, spoko, żartuję. W każdym bądź razie chciałem poruszyć ym, trzy sprawy. Dobra, Chcia, Chciałem powiedzieć Dwie takie szybciuszkie. Chciałem powiedzieć, że wczorajszy, wczorajszy odcinek odwyku był normalnie fajny. Tak? Dawno się już tak na odwyku nie uśmiałem, bo wiadomo, w, w nieprofesjonalnym i tak dalej, to wiadomo, ale na odwyku już się tak dawno nie uśmiałem. No, trzeba więcej go, humoru, trzeba, tak? Tak. Słuchałem go o drugiej w nocy, to, bo chciałem sobie tak do snu włączyć, ale mi nie wyszło. No, no i tutaj Marek już nie będzie miał tych teraz. Może się poczuję lepiej, że, że dobrze wyszło, bo śmiesznie. Nie, naprawdę. Marek nie ma się czym przejmować. Bardzo fajnie wyszło. I gratulacje, chłopaki. Mogli no to dzięki. I... <laughs> no to, to dzięki dobrze. wielkie, dobra. A druga rzecz? Druga rzecz, Martinie, to chciałem się ciebie spytać a propos kontestacji. Czy byłaby no. możliwość, żeby y, wrzucać jako podcasty wszystkie audycje, nie tylko y, twoje i Huga? No są też. Znaczy się jest tylko pan Janek Fior i Kamil Cybulski, a ja mówię o wszystkich pozostałych w sieci, sieci i tak dalej. Uuu, offline'owych? Ale to tak. strasznie dużo będzie. One będą wtedy wyskakiwać po, nie wiem, ze trzy dziennie. To nikt nie da rady słuchać takiej ilości chyba. Wszystko, wszystko dałoby radę, bo widzisz, ja pracuję i nie zawsze mam, nie zawsze mam czas słuchać na bieżąco, no. a tak, w podcaście to sobie ponadrabiał te wszystkie zalety, Ale, nie? ale można lepiej to zrobić, bo każda audycja ma swój osobny RSS, więc właściwie każda jest osobnym podcastem. Można sobie subskrybować wszystko po kolei i już będzie się ściągać wszystko razem. O. O. o. Dzięki, dzięki, dzięki za podpowiedź. Tak, można. No. Dzięki serdecznie za podpowiedź i jeszcze jedna sprawa najważniejsza w sumie, z którą dzwonię. Aha. Jakiś czas temu... Y Mówiłeś podczas jednej właśnie nocy, rozmawiając ze mną, że czasem trzeba, trzeba zaufać Bogu i jakby odpuścić, nie, nie licząc na to, że coś przyjdzie, jakby gdy, gdy się o to sami staramy, prawda? No ja tak robię w życiu i mi to działa no. ciągle. I Biblia też tak jakoś wskazuje na to, że no Bóg właśnie oczekuje zaufania. Że no. On chce sam coś robić, a nie tylko pomagać jakby nam nie? przy okazji, to, to nie ma być jakimś dodatkiem do naszego życia, tylko właśnie on ma być tym głównym motorem działań u nas No, no i chciałem Ci przyznać trochę racji w tym, bo jak już o. pewnie nieraz podkreślałem, jestem ateistą ale o. jakiś czas temu zdarzyło mi się tak, że mój można powiedzieć, były przyjaciel który, którego, człowiek, którego ja uważałem za przyjaciela zdradził mnie dosyć soli, solidnie. Przez mm. jakiś czas go szukałem yy, i nic, nic to nie dawało. Odciął całkowicie ze mną kontakt. Yy, w każdym bądź razie po których po właśnie no, tak na odzyku, no mówię, ja, ale jestem niewierzący, ale raz i jeden jedyny zaufam Bogu i mówię, jeżeli, jeżeli chcesz, chcesz mi pokazać, że jesteś i chcesz coś dla mnie zrobić, no to weź go o, odnajdź i sprawdź, mi się z nim yy, po jakimś czasie spotkał. No i minęło w tej chwili parę miesięcy, a dwa dni temu przypadek chciał, że, że na niego trafiłem, umówiłem o, się hmm. z nim na, po, na poważną rozmowę, żeby sobie wyjaśnić pewne zaszłości i zobaczymy co z tego wyjdzie, <laughs> czy, czy to się okaże prawdą do końca, czy... No patrz, ten przypadek, nie? No ale to będziesz miał problem, bo jak już raz twierdzisz, że Bóg jednak działa i ingeruje, to już nie możesz powiedzieć, że Go nie ma. Dalej uważam, że Cię nie ma, ale dzięki, że załatwiłeś moją sprawę, nie? No to już się nie Co będzie. Widzisz, tak. ja, ja jeszcze nie mam stuprocentowej pewności. Stuprocentową pewność A. będę miał, jeżeli ten koleś, to, to ten to się do, się do mnie jednak odezwie, bo myśmy się na razie umówili wstępnie na rozmowę na któryś tam dzień. Aha. I, po, i powiedział, że się do mnie odezwie. Jeżeli się nie odezwie, no to y, powiem, sorry, zawiodłem się po raz kolejny i miałem rację z wcześniejszym myśleniem, a jeżeli, a jeżeli się okaże, po mojej myśli, no to wtedy zwrócę zr rację Bogu, że tak powiem. No ale ja, bo ty... Tych... Pokręcone myślenie. Bo ty chciałeś się z nim spotkać, tak? Tylko, tak, czy... Wiesz, no to wiesz, się spotkałeś. Tak. Znaczy... Spotkać nie tylko po to, żeby się spotkać, tylko po to, żeby wyjaśnić, y, dlaczego mnie potraktował tak, a nie inaczej, tak w skrócie mówiąc. A, tak? okej. Okay. No nie wiem, to zrobisz jak chcesz, aczkolwiek ja tylko zwracam uwagę, że jak y, mm, znaczy, że takie podejście do Boga, którego, no, nie wiem, może jest, może go nie ma, ale jak się podchodzi z podejściem pod tytułem, że ja w ciebie uwierzę pod workiem, że zrobisz wszystko to, co ja chcę. To, to się może nie udać, dlatego że no Bóg, oj, zakładając, że jest i że jest tym z Biblii, to właśnie On jakoś nie lubi stawiać się w pozycji kogoś, kto ma komuś służyć, tylko to raczej On jest ten, który się tam nazywa Pan, nie? Pan Wszechwładny i tak dalej, więc On raczej... Nie, no ja nie mówię, że coś nie będzie działać, aczkolwiek tylko zwracam uwagę, że gdybyś kiedyś tam stwierdził jednak, że ja wierzę już, że Bóg jest, i będę chciał z nim żyć, to żebyś wtedy pamiętał o tym, że żeby rozróżnić między sytuacjami, kiedy ty chcesz jakby jego zmanipulować tak, żeby zrobił to, co ty chcesz, a proszeniem go tak autentycznie, dając mu też możliwość, że może postąpić inaczej. Bo Ale dużo widzisz. ludzi... No. Przepraszam, że przerwałem. Wtedy można powiedzieć, że yy, poprosiłem tak, można powiedzieć, od niechcenia, no bo już nie miałem możliwości, żeby to inaczej załatwić, no i po, połowicznie się jakby to jakby to połowicznie na razie, nie? Jakby no wiem, to wiem. sprawdziło, bo, że tak powiem, pół kroku zostało już y, spełnione. No i teraz czekam na drugie pół. No. To mnie jakby, jakby albo utwierdzi, albo jednak y, może nie, nie, nie, nie odrzuci, ale jakby... No, no rozumiem, rozumiem. Ale co by było, jakby Bóg miał całkiem inny plan na przykład do, co do tego spotkania? Wtedy by miał taką sytuację, że albo zostawię swój plan, oleję swój plan i zrobię to, co, to, co chce Klemens i wtedy on we mnie uwierzy, albo zrobię to, co ja chcę, co uważam, że jest dla niego najlepsze, ale on we mnie nie uwierzy. O, taki by miał zagwostkę, będzie miał może. No i ja też mam powiem, że... <laughs> No nie wiem, tak naprawdę to nie ma tu nic łatwego, to zawsze, jeżeli chce się żyć z Bogiem, to zawsze będą takie sytuacje i trzeba właśnie, na tym polega całe to takie nażywo życie właśnie dokładnie na takich sytuacjach, że musisz ciągle szukać tego kontaktu i zawsze się dowiadywać, o co jemu chodzi, jak co mam robić, z czego chcę? Ale szczerze, no. szczerze powiedziawszy, z tą sytuacją, to ja już zapomniałem w ogóle, że ja, że ja go o to poprosiłem, nie? Znaczy, się no. boga, o to, żeby umożliwił mi z nim spotkanie jakiekolwiek. No. I, a, bo to już minęło dobre pół roku, no i tak dwa, trzy dni temu go całkiem przypadkowo spotkałem, można powiedzieć, na ulicy i mi się taka czerwona lampka zapaliła. No I no. Oho, coś jednak z tym może być. Ale ciekawa sytuacja w każdym razie. I oto nastąpił ateista, który zaczynając wątpliwości. O, w sumie dobrze. Myślę Dobrze, sobie. to ja już nie przeszkadzam. <laughs> Dobra, Miłego okay. wieczoru, no cześć to i to pozdrowienia dla Marka. O fajnie, to cześć, dzięki. A propos Marka, to za chwilę będzie Marek, ale jeszcze jest Filip wcześniej. Dobra, dzisiaj będziemy kończyć na nadwyku, bo dzisiaj jakieś beztematyczne i ja się rozgrzewam i dużo ludzi ucieka, o, chodzi, coś mi dzisiaj źle działa. A teraz jest Filip. Na nocach. Cześć, cześć. Cześć. Tutaj ten Filip, co, yy, że tak powiem, yy, teoretycznie z, z neokratów na już raz dzwoniłem. A, właśnie. Coraz bardziej jestem, że tak powiem, nominalnie niż w praktyce, bo niestety mam duże problemy o. z nią i tak dalej. Hmm. Yy, między innymi... Yy, zawdzięczam to tutaj, to tutaj yy, chociażby temu pięknemu pomnikowi w Świebodzinie, gdzie niestety no, drażni mnie coraz bardziej. Hmm. Ta, no Nie bójmy się użyć słowa obuda w pewnym sensie i łamanie diametralnych tych zakazów. Yy, no, teraz akurat nie, chcę, nie, nie chciałem się na tym rozwodzić. Mam taką sprawę, mianowicie hmm. chciałbym Ci przeczytać fragment z Biblii i krótki i się spytać, jak ty to rozumiesz? Okej. Okay. Dobra, to czytam. Pierwszy list do Koryntian. fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawnie się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień pański, okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jak je jest. Ten, uh -huh. którego zostało wzniesione na fundamencie, przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. No. I tu chciałbym się ciebie spytać, bo to, to jest... Ja to zawsze traktowałem jako taką aluzję do czyszca. Dlaczego? Co tam jest o nie Bo nie, nie, jako, nie, jako, nie jako miejsca jakiegoś tylko jakiego takiego, rozumiesz, stanu stanu przejściowego po śmierci, który Aha. ma jakby przystosować człowieka do nieba przez to, że zostanie przez ten, przez ten ogień wypróbowany. Ale... No rozumiem, ale Piszow... to, nie, to nie wynika z tego fragmentu przecież. Ten fragment mówi, jeszcze raz go streszczę mniej więcej, czy go tak samo rozumiemy, że fundamentem... Fundamentem wszystkiego jest Jezus, tam na początku od tego się zaczyna cały wywód. Tak, tak. E, tak. Co to w praktyce znaczy? No, ja to rozumiem tak, jak już przekładając całkiem na ludzki, że ten, kto wierzy w Jezusa, ten to jest absolutny fundament wszystkiego. I zgodnie z tym, co tam jest napisane niezależnie od tego, czy co już dalej robisz z tym, bo to jest tylko podstawa wierzenia w Jezusa. Dalej to jest oczywiście to, czy na przykład robisz odwyk, czy nie robisz odwyku, czy jesteś dobry dla innych, czy nie jesteś, czy cokolwiek robisz ze swoim życiem, czy nie. To jest porównane do jakiejś budowli, którą się stawia na tym fundamencie. I niezależnie od tego, czy masz jakąś budowlę, czy nie masz, to będziesz zbawiony, uratowany. Tak tam jest napisane, że ocaleje. Nawet ten, który niczego nie zbuduje. Tak, ale... Ma że ocenę. A na końcu jest o ludziach, którzy nie mają tego fundamentu. Nie, nie, nie ma nic o ludziach, którzy nie mają fundamentu. Jest o ludziach, którzy mają fundament, ale na nim zbudowali jakieś dziadostwo. I to jest mowa o tych, którzy co prawda uwierzyli, ale nic szczególnego ze swoim życiem nie robią. I o nich jest to jest, są tak opisane, że też będą uratowani, bo mają fundament, najwyraźniej ten fundament jest wystarczający do tego, ale jednak poniosą szkodę i spali się to wszystko, co zrobili, no bo to było ze słomy czy z byle czego. W dzień pański to się stanie, czyli ja wiem, przy sądzie podejrzewam ostatecznym, czy jak to tam nazwać. No to, to tak rozumiem tylko, ale tu nawet nie ma miejsca na czyściec za bardzo, bo no bo no, z tego wszystkiego wynika, że ten, kto ma ten fundament, to i tak będzie uratowany. To po co tam jakiś dodatkowy czyściec jest? Żeby... No wiesz, według tego rozumienia tutaj czyśca to jest jak gdyby każdy, kto trafia do czyśca i tak zostanie zbawiony, bo czyściec to jest jakaś tam droga w pewnym sensie prowadząca do, do, do zbawienia, że tak powiem. No tak, ja rozumiem, tylko teraz popatrz na to porównanie całe. Ogień w tym porównaniu oznacza, że coś się spali że twoje dzieło nie przetrwa, tylko zostanie spalone. O, w ogóle ogień był używany w Starym Testamencie, był też taki symbol oczyszczania. Tak jak złoto się oczyszcza ogniem, wypala się te wszystkie brudy, to właśnie to porównanie tutaj jest użyte. Więc gdzie tutaj by było... Jeżeli to by był jakiś czyściec, to by był bardzo dziwny czyściec, bo w czyśćcu chodzi... Właśnie no nie wiem, o co chodzi z tym ogniem czyścowym, ale w tym fragmencie, jak widzę, to czyściec... twój Nie czyściec, tylko ogień ma wypalić wszystko, co jest źle zbudowane, co jest ze słomy, co jest nietrwałe i dalej przejdzie już tylko coś, co jest jakieś dobre. Więc jakby Wiesz, ten przejście miał wyglądać? Może to, może to po prostu ma być takie wypalenie, bo ludzie mają co do siebie, że lubią bardzo łamać to, to, to przykazanie, które dał Jezus, że nikt nie może służyć dwóm panom, no. na przykład Bogu i pieniądzowi. Ludzie mają to do siebie, ja to widzę zresztą po sobie, że no tym lubimy, że służymy niby temu Bogu, ale tak naprawdę mamy jeszcze tych swoich idoli czy bożków, których, no tak. lubimy, których lubimy tą część. Oddać. Może to będzie po prostu polegało na, że tak powiem, zrujnowaniu jak jakiegokolwiek jakichkolwiek złudzeń wypaleniu tego, tego światopoglądu w ogniu. Że, że, że, to jest, że to jest w jakiś sposób słuszne, czy że pokazanie nam, że budowaliśmy na przykład no tak. na fundamencie Jezusa, ale budowaliśmy w zły sposób, nie w taki, jak, jak wiesz, jak trzeba. No, nie, no mniej więcej pozicienia... to jest tak samo rozumiemy, tylko nie za bardzo widzę, jak to można nazwać czyśćcem dalej w tym wypadku. Bo czy ten ogień to jest kara w tym porównaniu? Jak, jaka jest rola tego yy... ognia w ogóle? Nie, rola tego ognia to jest y, y, przygotowanie tego człowieka, który budował na, Jezu, na fundamencie Jezusa, no ale. W zły nie, jak sposób. przygotowanie ogniem? Palić coś, żeby coś przygotować? No, znaczy nie, w sensie nie, nie, takim. Pokazać, pokazać, mu, pokazać mu jego błąd, jego obudę. Jego, jego no ale to, czemu że... ogień jest użyty jako porównanie? Dlaczego akurat ogień? Dlaczego nie no, zostanie ci to wytłumaczone? Dlaczego ten ogień? Ja jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, dlaczego ogień tu jest użyty, właśnie dlatego, że ogień służy jako symbol oczyszczania, że symbol, to jest symbol jakiegoś trudnego oczyszczania, przejścia przez ogień jakieś, tak jak właśnie złoto przechodzi, a trawa nie przejdzie i ja to tak widzę tylko właśnie, bo nie wiem jak inaczej, po co by tu był ogień użyty. Nie, no, ja, ja mogę się mylić, teraz naprawdę ciężko, ciężko mi jest tak, taką prowadzić y, dyskusję, bo y, bo troszkę zmęczony jestem, A w każdym razie mniej więcej mniej więcej rozumiem, o, o co ci chodzi. Mm -hmm. tylko to, czy... O, okej. Okay. Olmirek ja... jeszcze zacytował, że według encyklopedii katolickiej czyściec jest miejscem lub stanem przejściowej kary dla tych, którzy odeszli z tego świata Bożej łas, łasce, ale nie są całkowicie wolni od grzechów czy coś tam no to tutaj nie pasuje z tą karą, bo to, co by to nie znaczyło to porównanie, to na pewno nie jest kara, tylko no właśnie oczyszczenie, no tak widzę to tutaj. I nie ma też, nie widzę tutaj w ogóle jeszcze mowy o jakichś dłuższych okresach czasu, tylko to jest jakoś w dzień pański będzie, nagle wszystko się okaże, a nie, że ktoś musi odczekiwać tam swoje. Znaczy, wiesz, oczywiście chyba w takim rozumieniu, że tak powiem, oficjalnym, nie wiem, mogę się mylić, to jest, to też tam nie mam mowy o jakimś określonym czasie, tylko właśnie o takim stanie, czy, czy, czy, czy no, bądź stanie. miejscu chyba nie określonej ile, ile, ile ten stan może trwać i na pewno nie ile, że tak powiem, w ilu latach, no bo to by nawet było nielogiczne. Nie, no jeżeli... to prawda, ale stan to już oznacza trwanie. Stan to nie jest moment. We, w tym porównaniu ja widzę, ja to rozumiem, że jest moment jakiś tylko. Tutaj się spali i przejdzie dalej, no. A nie jest tam. Nie wiem, możliwe, że tu chodzi na przykład tylko i wyłącznie o, że tak powiem, ten sąd człowieka yy, po śmierci, że ten, po prostu ten sąd wykaże błędność. No właśnie, błędność, no, dokładnie. To, to jest. Nie, no to, to, to brzmi bardzo rozsądnie. I druga sprawa. Mhm. Chciałem się odnieść um, do tego, co mówił tutaj. Yy, ten, ten słuchacz ewolucjonista no, no. O, o tym, o tej teorii stworzenia. Mhm. Ja właśnie też badam, co, badam coraz bardziej ten temat i nie mam jeszcze zdefiniowanego, że tak powiem, poglądu na tę sprawę, ale jak tak roz, rozważam, to zastanawiam się, czy na przykład tego opisu stworzenia nie należy rozumieć w sensie w sensie takim merytorycznym, jak chociażby rozumiemy e, apokalipsę, w sensie takich e, przenośni, bo w innym, no, jakbyśmy święt hmm. zdaje się, mamy napisane, że jeden dzień to może być na przykład e, tysiąc lat, czy coś takiego. Coś no w stylu nie, nie, no, czy to jest strasznie nadużywany fragment. Jest rzeczywiście mowa o tym, jest dokładnie tak sformułowane zdanie: Dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. Inaczej mówiąc, że dla Boga długość czasu to nie ma za bardzo znaczenia i tylko tak, tyle. Tak. Ale jakieś przeliczanie z tego, że jeden dzień równa się tysiąc lat, a może nie, właśnie nie, drugą nie, stronę, ja, podzielić ja, przez... Nie? nie miałem zupełnie czegoś takiego na myśli. Mhm. Tylko y, chodzi mi o to, że jak gdyby to użycie tego tego pojęcia konkret, y, konkretnego jeden dzień przez natchnionego autora y, y, jest, że tak powiem, skoro natchnął do, do, go Bóg, dla którego tak naprawdę pojęcie czasu to jest tylko takie, no czas to jest No tak, to wtedy by mogło być marzację, rzeczywiście. Tak. A zwróciłeś uwagę na to, że tam jest napisane i był wieczór i poranek, bo to jakby było tysiąc lat, to by było więcej tych wieczorów i poranków. To no właśnie, określenie wieczór i... i poranek jakoś chyba już bez, znaczy mhm. wątpliwości chyba znikają, kiedy jest tak dokładnie powiedziane, że był wieczór i poranek. No, chyba, że to. No tak. Z drugiej strony, określi, nauka określiła wiek Ziemi jako no, dużo, dużo, dużo starszą. Mniej... Nauka nie ma bladego pojęcia, jaki jest wiek Ziemi, a to się bierze z tego powodu, że nie ma żadnych metod wiarygodnych mogących to wyliczyć. A e... widziałem tam te wątpliwości co do tej metody datowania węglem. No, we, To jest całkiem dobra metoda i najlepsza tak naprawdę jaka jest z radiometrycznych, ale ona sięga tylko do 50 tysięcy lat mniej więcej wstecz. No tak, ale jednak niby wykazała coś tam, że jest dalej, a według mnie no Ona to, nie może nic. To, ile? 5, 6 tysięcy lat? Tak, no tak dokładnie mówiąc, to żyjące istoty wszelkie nie powinny mieć więcej właśnie niż mniej więcej tam gdzieś do 10 tysięcy, no bezpieczna granica i biorąc pod uwagę jeszcze zaburzenia, jakie wywołałby potop, to według tej metody właśnie tyle ma, znaczy nie ma starszych rzeczy niż, niż właśnie mniej więcej tyle no, ale to trzeba wziąć poprawkę, że był, był jakiś kataklizm który zaburzyłby wtedy no, z proporcje jednego izotopu węgla i drugiego, przez, przez co by właśnie wydawały takie wyniki o wiele starsze niż są no, a inne metody radiometryczne, to już to, to nie, to one są zlipne, strasznie koszmarne są. Po prostu problem z nimi polega na tym, że trzeba je skalibrować, a nie da się ich skalibrować, bo nie, bo nie ma tyle czasu. Trzeba by odczekać tak. jeszcze no, 10 tysięcy lat, żeby jakie, jakieś mniej więcej skalibrowanie sensowne można było ustalić. Możliwe, możliwe jest właśnie coś takiego. Jeszcze ten potop, to dziwi mnie traktowanie przez ludzi w dzisiejszych czasach yy, tego potopu jako czegoś takiego, że no, bo w, t, motyw potopu praktycznie przewija się przez większość duży, y, dużych kultur czy y, tradycji. Czyli coś tym ludziom jednak tam osiadło w pamięci takie wielkie wydarzenie. Mhm. I traktuje się to w, tym, w ten sposób, że no bo y, ci ludzie chcieli wierzyć, że w przeszłości nastąpiło jakieś wielkie oczyszczenie i tak takiego. Czy coś takiego, a nie traktuje się tego w tych kategoriach, że może po prostu coś takiego miało miejsce i to w tych kultur, na tych kulturach się odbiło i oni po prostu yy, to wierzą. To Tak chciałem się odnieść tutaj mhm. do tych osób, które negują koniecznie istnienie tego potopu, bo dla mnie to najracjonalniejsze wyjaśnienie jest obecności tego motywu potopu w różnych kulturach i religiach. Mhm z takiej, że coś takiego po prostu miało miejsce. No dokładnie, tu się zgadzam. Po to się bardzo trzyma kupy i dużo lepiej tłumaczy różne zjawiska, które dzisiaj znamy niż, niż takie powszechnie akceptowane teorie. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy przyjmie się w końcu, że miał miejsce jakiś kataklizm, no bo nie można w nieskończoność zbierać nowych ciągle faktów i je ignorować i pomijać. No, no i ostatnia rzecz, to chciałem się odnieść tutaj, spytać Ciebie właściwie. Ostatnio Hugo dzwonił przed Twoim wyjazdem, dzwonił do audycji, tam powiadał, wiązała się między Wami taka dyskusja i mm. mówiłeś, że tutaj że to nie jest do końca chrześcijańskie podejście, żeby ludzi skazywać na piekło, chociaż z własnej woli, jak gdyby nie mówić im tego, że idą w stronę, w stronę piekła. Mm. Mi, się tak, mi się Mi się tak ułożyło w życiu, że y, się obracam bardzo dużo wśród środowisk ateistycznych. Właściwie, jeżeli miałbym na podstawie własnego życiorysu określić procent w społeczeństwie jest ateistów, to dla mnie to by było 80%, albo mhm. nawet więcej. I no. y, y, y, też bardzo bym chciał jakoś, y, bo ja jak gdyby argu, argu, argumentami potrafię swoją y, wiarę wybronić, ale chciałbym jakoś jakoś im y, powiedzieć o tym, o tym Bogu, jakoś spróbować spróbować ich ich przekonać i jak ty myślisz, jakie sposoby są na, że tak powiem, pokazanie tym ludziom, że ten Bóg jednak jest i że On działa w życiu. Po no, no, prostu o tym opowiadać, nie? O tych wszystkich zbiegach okoliczności, które się dzieją w życiu, to to jest, ja myślę, że to daje do myślenia zawsze. Ale w ogóle to trzeba najpierw podzielić ateistów na ateistów racjonalnych i ateistów fanatycznych. Bo tych fanatycznych jest strasznie dużo i ich się nie da przekonać tak jak i żadnego fanatycznie wierzącego w cokolwiek. No bo on nie słucha argumentów, tylko wie swoje i kropka, nie? Nie chce słuchać. No ale nie, no zakładając, że to są jakieś racjonalnie myślący ludzie, którzy ciągle szukają i biorą pod uwagę inne możliwości, to ja myślę, że wystarczy im trochę wiedzy no, puścić no, i już. Te rzeczy, które, których oni nie, nie zdążyli wyczytać nigdzie, na przykład choćby o tym, że był potop. Bo jeżeli takie coś zaakceptują, że był kataklizm, rzeczywiście przejawia się w kulturach czy gdzieś i nagle się okazuje, że jest zgodny z Biblią, to może się tą Biblią zainteresują. A jak się zainteresują, może odkryją, że ona zaczyna mieć więcej sensu. Świat pokazany według Biblii, że ma więcej sensu niż świat kompletnie naturalistyczny, i zaczną się może nad tym zastanawiać, no, że nikt nie ma monopolu, naprawdę, ja uważam, że, albo nie wiem, czekaj, jak to inaczej powiedzieć, nie, no właśnie tyle to mogę powiedzieć, o. bo, no tyle, ja nie, nie widzę, że jest, żeby to był dobry pomysł jakoś bombardować ludzi czy coś, jakimiś przekonaniami, ale jest jak najbardziej sens bombardować ich informacjami i faktami, i zawsze dać im pole do tego, żeby dochodzili do własnych wniosków. Ja mam z ateistów, no, do, do ateistów ja mam bardzo dobry stosunek, bo zakładam, w większości przypadków to są ludzie dosyć uczciwie szukający prawdy. I fakt, że byli na tyle, mieli na tyle odwagi, żeby odrzucić jakiś panujący ogólnie taki światopogląd, że jak to w Polsce, to trzeba być katolikiem, już, bo ich tak wychowali, bla, bla. Jeżeli mieli na tyle odwagi, to wskazuje na to, że są odważni w szukaniu prawdy albo swojej przynajmniej jakiejś tam drogi życiowej. No są też tacy, którzy się po prostu obrazili na coś, na religię, na Boga czy coś, no, ale nie mówię o tych. Mówię o tych, którzy odważnie chcą znaleźć własną jakąś drogę i z nimi jest sens rozmawiać naprawdę. Po prostu im podsyłać informacje. Niech oni sobie myślą, co chcą dalej, ale niech wiedzą. O. Właśnie tak rozmawiałem ostatnio z, ze znajomym ateistą i yy, jakoś nasza dyskusja, że zeszła na takie zjawiska, w cudzysłowie na to przyrodzone i mhm. wysłałem mu link do tego teraz odwyku, który robił, zdaje się, Chopin o Aha, no egzorcyzmach, tak. żeby pokazać, że, że, że takie rzeczy mają o. miejsce. Zobacz, jak się do tego odniesie właśnie. się ciekawe, patrz... co powie. To jest dobry, też dobre pytanie. Zawsze się zastanawiałem, jak, jak ateista sobie to godzi ze światopoglądem. Takie informacje potem. No właśnie. Jakbyś wiedział, to powiedz, co powiedział na ten temat, po, bo sam jestem ciekawy. Postaram, postaram, Jak się dowiem, to zadzwonię na Odwyk i, fajnie. i powiem, co, co on powiedział. Dobra. Okay, to dzięki na razie, bardzo, dzięki. Na razie to był Filip i kończymy po ludku Noce na Odwyku. No Dzisiaj jest mało ludzi, ale fajnie jest, fajne, fajne jest, bo jest mało ludzi. Właśnie to jest fajne, że jest mało ludzi, bym powiedział. Jest, coś w tym jest. No Dobrze. To może nie, nie powinno być więcej ludzi. Może dobrze. Tak jest, jak jest. No i kończymy właśnie. No na odwyku? Yy, ja się muszę wczuć. W, w ogóle jestem niewczuty, powiem. Ź źle coś dzisiaj. Wiem, że źle wychodzi. Źle nadaję, źle gadam coś. Niedobrze. Jak ktoś przyjdzie teraz, jakiś taki rozczepany jestem, nie mogę skoncentrować. Myśli, czemu tak jest, proszę pana? Dlaczego tak jest? Niech ktoś mi powie. Dlaczego? Why? Why? hej, dzwoni Sylwia. No jeszcze ludzie dzwonią na sam koniec z rany. To Sylwia najpierw, bo nie było jej. Cześć, Sylwia. Tak, no jak się tak trochę wryłam z tego względu, że ja no, dość rzadko w sumie byłam. No i Sylwia. chciałam powiedzieć właśnie o tym było właśnie, co teści mówią o właśnie o tych, na przykład egzorcyzmach i tak dalej. Co mówią właśnie? Wiesz, no to ja mówię? rozmawiałam ostatnio z dziewczynami u mnie, które ogólnie na no, nie wierzą. No, no i... Mówiły mi, że tak. Ja im mówię, no to, no to co o tym myślicie, bo słuchałyście ze mną tego? Ono wiem, nie, to na pewno jest, wiesz co, nawet nie wiesz, nie wiesz jak bardzo potrafi działać Twój mózg, że to na pewno jest po prostu z części Twojego mózgu, o której aktywności nie znasz, coś tam, że nawet Aha. nie wiesz, ile Twój mózg potrafi, no nie? Mózg potrafi, no, no ja się w sumie trochę zdziwiłam, bo się zastanawiam, no w sumie człowiek używa na już 10%, nawet nie bardzo swojego mózgu. I się zastanawiam, czy to w ogóle jest możliwe, żeby te jakieś dziwne zakamarki mojego mózgu pracowały nad tym, że na przykład opętałoby mnie coś albo kogoś innego. Znaczy, że rozumiem, że to jest wina mózgu, że nagle kobieta mówi męskim głosem, albo że zaczyna być 10 razy silniejsza, albo opowiadać ci rzeczy, o których nie może wiedzieć sama. I to ma gdzieś w mózgu jest? Ty no tak właśnie, wiesz? też się pyta Michota, on mówi, że da, że to jest adrenalina i że to jest podświadomość i i że, no i ciągle powtarzam nie znasz siły swojego mózgu nie znasz. No to taka głupia mantra. Dobra, ale to, to ma sens tylko jak się ogólnie mówi, jak się przejdzie do szczegółów na przykład w sytuacji, kiedy ci ktoś opętany mówi o rzeczach, o których nie wie, no skądś wziął tą informację do cholery, no to choćby nie wiem ile mózgu był, jak, jak bardzo rozbudowany, no to sobie nie wymyślił tej informacji, musiał skądś tą informację wziąć. No to jest dla, dla mnie dowód, że istnieje tu gdzieś jakieś połączenie komunikacyjne z, z czymś poza tą osobą, no. To no musi właśnie, być miejsce, coś więcej niż tylko jego mózg. No właśnie, no bo ktoś, kto nie słyszał na przykład w ogóle praktycznie odbędany, no jak nie miał z tym styczności, no to też jak to jest możliwe, że on w ten sposób się zachowuje, no nie? Że po prostu jak nagle przy, na, m, mówi w imieniu jakiegoś szatana albo coś takiego. <śmiech> nie, to dziwne tłumaczenie, no ale no okej, okay, rozumiem, że przynajmniej tak tłumaczą. Jakoś sobie, no, ale... to jest dla nich wiarygodne? Czy oni tylko szukają na siłę wytłumaczenia? Prze... No bo ze wszystkie. To dość przekonujące, jakby mówiły o tym. One po prostu mi się wydaje, że one nie chcą y, tego rozumieć w inny sposób. No właśnie to tak wygląda, no bo no ja rozumiem uczciwe jakieś ocenianie, co jest dla nich bardziej prawdopodobne, ale jak mam sytuację, że gdzie muszę wybrać, jak ja to sobie interpretuję, że albo to ktoś mózg coś tam robi, albo to jest demon, no to ja nie widzę żadnych. Znaczy. Dla mnie to jest bezwzględnie bardziej prawdopodobne, że ten goź jest opętany. No. I na to wskazuje tyle rzeczy, że muszę to uznać za powiedzmy no, 98% prawdopodobieństwa i 2% prawdopodobieństwa, że to nie jest demon. No. Przy tak oczywistych przypadkach, jakie tam niektóre Chopin opisywał, no to, to muszę tak uznać. Więc się zastanawiam, jak ci ludzie mogą uznać za bardziej prawdopodobne to, co jest mniej prawdopodobne. Już tak obiektywnie oceniając. No ale Inne zobacz też, to... zwłaszcza, że te osoby z którymi rozmawiają, na przykład znają Chopina, no nie? No. Dość, dość dobrze znają i oni tak jakby nie utożsamiają sobie tych odcinków z nim, bo po prostu nie, do nich nie dochodzi to, że on miał właśnie coś takiego, że on miał z tym jakąkolwiek styczność. Dla nich to i tak będzie pewnego rodzaju choroba też psychiczna, no nie? Bo w ten sposób też mi tłumaczyły. A to Więc tych, no, aha, no. no. no to, Czasami to bywa, ale to tam są przypadki chyba dosyć takie jednoznaczne. No, no tak, bo ja rozumiem... no ale to jednak da się to rozróżnić, no nie w tym momencie. Da się to, to dokładnie, jest... da się rozróżnić i no, jak on miał przypadki ewidentne, to to już nie da no. mówić, że to tylko choroba. No dobra, to przynajmniej wiem, że tak sobie myślą, no to nie wiem Ja myślałem, no że powiedzą, się... że ten, kto opowiada, to sobie to wymyślił czy coś. No nie właśnie. Że bo... kłamie po prostu. To nie wiem. Dobra, to dzięki. To na, na razie. Zaka. Cześć Sylwia. No na razie, pa. Pa. To była Sylwia. Przyła Becia i coś chcę pokazać. Becia pokazuje, e, że była na delfinie, pływa. To widać, to jest delfin. I to na nim siedzi Becia. Rekin. rekin. Aha, nie delfin, to rekin. Siedzi na rekinie i na nim płynie. Już, dziękujemy. A to wszystko, ten rekin był... W, jak się nazywa? Sea, sea Life, tak? W Londynie, londyński rekin, na którym płynęła Becia, i to mniej innymi robiliśmy. O po każdą stronę, to mniej więcej robiliśmy też w Londynie, ale w tym wypadku to Becia sama poleciała sobie do. poszła do Londynu, pojechała, poszła, zobaczyła rekina, popływa na nim, pojechała do domu. No, silak. A, ludzie pytam, jaka Becia. Oj, przepraszam, bo ja zapominam, że tu dużo nowych ludzi przychodzi. Becia to jest tutaj moja... Chodź tu, pokażcie, to Chodź tu, chodź tu. Moja... To jest moja nieformalna żona, ma małżonka tutaj, tutejsza, co tutaj ze mną siedzi i pomaga czasami w prowadzeniu różnych rzeczy. Już wyjaśniam. Koniec. Eee, dobrze, kończymy kończymy Noce Nadwyku. Jeszcze zadzwoni Marta. O, hej. Jest Marta, cześć. Na końcu chyba będziesz ostatnio. No, w końcu udało mi się, bo już myślałam, że zrezygnuję. Już stwierdziłam, że chyba nie dam rady. tym. Chciałbym się pochary. schować, bo cię chcę tak opiernić. <laughs> Ale o co chodzi? Teraz? Bo już myślałam, że przestałeś mnie lubić. <laughs> no ja cię lubię. Dlaczego cię mam przestać lubić? No, nie no. wiem, bo tak akurat na szybko rozłączyłeś się ja z nimi, to tak gadałeś ci strasznie długo. A, bo I to było na był to W z tym, jeden, co zadzwonił pierwszy raz, ale potem też i tak się dłużyły te dzieci. Ja w ogóle dzisiaj jakoś nie mam najlepszego humoru i jeszcze jak jak się dłuży i w ogóle tak siedzę, wpatrzona w to wszystko, co się dzieje, tak na tym czacie w ogóle i tak nie wiem. Ja mam też taki, a ty masz taki dzisiaj doła jakiegoś? Dołującego? No humor? tak jakoś zawieszam się, nie wiem, nie mogę się. nie. Poczekaj, dobrze, zrobimy wywiad. Smutno mi jakoś, nie wiem. To zrobi smutno, zrobimy wywiad. Czy ty wierzysz w Boga? Ham. Um, o, zawahałaś. Hak. Właśnie. I, I jak rozumiesz takie coś, jak ktoś cię tak zapyta? Czy wierzysz w Boga? Czemu się zawahałaś, co powiedzieć? Bo to jest takie pytanie, takie trochę w stylu, jak y, dzieci zadają pytania, czy no, młodzież, no, powiedzmy tam gimnazjalna, a czy ty, jest, czy ty jesteś już y, po pierwszym razie, czy przed? Czy jest, no takie, wiesz, takie trochę infantilne pytania dla mnie, takie Aha. dziwne, bo no, czy wierzysz Boga? No i co? Powiem tak, no i co? No to potem musi być jakaś większa dyskusja, a nie... No, no właśnie, dla, tak no, dokładnie. ja mam ten sam problem, się zastanawiam co ten człowiek rozumie i o co on chce zapytać w ogóle? No dobrze. A dlaczego? Jak ci ktoś zapyta. Dlaczego wierzysz w Boga? Pobawmy się w dziecko, będę dziecko. A dlaczego? Dobrze, z dziećmi mam do, dużo do czynienia. Okay. Pytają cię tak. A dlaczego? No. Yy, dlatego, że yy, nie wierzę w to, że świat powstał tak z niczego. O. Ale jak mógł, ktoś nie mógł. go stworzyć. A, okej. Okay. Ale mógł tak powstać, czy nie mógł? No, no bo, no bo hmm, nie ma też żadnego konkretnego dowodu. czy nas tego w szkole. Ja w sumie mówiłam ci, że nie lubię za bardzo o tym słuchać, wiem. No, tak. no. <laughs> okej, okay, ale, ale uważam, że no, musiał być, musiała być taka osoba, która stworzyła cały ten świat i całą taką hierarchię, którą teraz mamy i tych wszystkich ludzi, to, to wszystko, co się dzieje tak naprawdę. Aha, dobra, a dlaczego to uważasz, że Biblia mówi prawdę? Czy masz się Biblii, czy nie? E, tak, od jakiegoś czasu tak i uważam, że dużo lepiej się na tym wychodzi, niż będąc w kościele katolickim. A, Ale dlaczego nie Koran, na przykład? Dlaczego nie co? Jeszcze raz. Koran. Islam. A, bo, nie wiem, tylko nie ruszam jakoś, nie wiem, mam Biblię, nie, i to proszę. mi wystarcza jakoś, nie no muszę dobra. szukać nic innego. Poza tym, tak jak było o mormonach, no. też mi się tej księgi mormona nie chcę jakoś po tym czytać, ja co no, usłyszałam no, o nich. No tak, to mi się też odechciało, aczkolwiek kiedyś miałem ochotę dużo ale... Tak, moronach, jak to mówiłeś, czy jakoś tak... No i pomyliłem się tam wielokrotnie. No dobra, znaczy, ja ale... Mam newsa, bo to głównie z tego Aha. powodu chciałam... Cię złapać, Dobrze. ponieważ to wczoraj just. na spotkaniu, już przedwczoraj przepraszam, na spotkaniu kobiecym wieczorem yy, była akurat rozmowa, akurat Marek do mnie zadzwonił, że jest ten odcinek i że słuchał właśnie ten odcinek o mormonach. No, yy, no i ja tam podchodzę i mówię tam, że przepraszam, ale Marek tam do mnie dzwonił i wracam do rozmowy, do dziewczyn, no a yy, taka jedna osoba ze zboru, koleżanka zapytała mnie, no, bo ty przecież znasz Martina Michałchowicza, więc no tak, był u nas tydzień temu w domu, zrobił mi koncert z okazji zdania. Y, skończenia studiów i tak. tytuł magistra. Pani I mówię, a co? A no, bo ja z mężem z, o, też słuchamy od wieku, od jakiegoś czasu, bardzo mi się podoba. A Aczkolwiek jak możesz, to przekaż coś Martinowi ode mnie. O. No i przekazuję ci wiadomość od niej. No, drugi, no. No, no, no, Że y, mówiła, że od ogólnie kogo? jest ciekawie, ale trochę strasznie czasami przydłużasz i tak, ten zanim się zacznie coś, potem zanim no, się nie. to skończy i tak nie może włapać tego, co jest tak głównie i czasami Okay. Yy, yy, mówią, mówi jej Łukasz, żeby wyłączyła, bo, yy, bo to robi się trochę nudne. Tak miałam Wiem, ci Nie Wiem, to dobrze mówi. Becia mi to samo powiedziała dzisiaj z biegiem okoliczności, to chyba macie rację. No tak, Z bo mam tendencję. Ty, ty, ty, ja do... tylko stwierdziłam, że jesteś człowiekiem takim, że przyjmujesz krytykę i nie obrażasz się, więc stwierdziłam, no nie, że, nie, że, że po prostu ci to przekażę, bo to zawsze To jest bardzo jesteś dobra krytyka. Jakieś... Pewnie, że tak. To jest bardzo dobra i pożyteczna krytyka, bo chyba macie rację, My dochodzę do wniosku, rzeczywiście. Nie zwróciłem uwagi na to, że ja za dużo improwizuję. A... O właśnie się procesor umarł i przywiesza się czat, zabiło mi. Ups, A czy wiesz co, zresztą. dla mnie, dla mnie odwyk i to jak prowadzisz jest fajne, ale na przykład jak mam, y, jak jest ten konflikt, profe, łamie sobie język, Completely unprofessional. o dokładnie, Marek mi pomógł, No. to jakoś nie za bardzo tego chcę słuchać, bo, bo tak jak mówiłam o głupotach, nie lubię za bardzo słuchać, znaczy, <śmiany> <śmiany> lubię się czasami powygłupiać, ale tak jak był ci jakiś odcinek o muchach i coś tam, mucha przez u zamknięte, gór, A, no, przez zło otwarte. Przez otwarte, tak. To nie, to, to nie. Za bardzo. Ale to dobrze, bo to jest wybór właśnie i właśnie nawet lepiej w sumie nie. Ale e... polubiłam przez to, jak byś ostatni, zaśpiewałeś mi na żywo, to no. polubiłam Twoją piosenkę, której na początku mówiłam tydzień temu, że jej nie za bardzo lubię. Którą to? No zgadnij. O dupie zapewne? Bo nie, o dupie to z bardzo. Z, z przodu, z a o biskupie! Nie, to, to nie, takich, takich nie można. Nie, to nie. No, o biskupie, no! biskupie, a no, widzicie. Dobra, to przynajmniej. W sumie ja ją zaśpiewam na koncercie, będę miał w sobotę koncert w Lublinie. No, jak ktoś Właśnie, jest z No, to... tak jeszcze wpadłem na pomysł, że ja bym chciał mm. tu zorganizować w Krakowie Twój koncert. Musimy pogadać jakoś o po szczegółach. Mm. Just do it, do it. Do it, do it. Muszę wiedzieć po prostu ile trzeba zebrać pieniędzy dla ciebie I No tyle, żeby na bilet było Ja i tak najpierw przy okazji, bo ja będę musiał być znów w Krakowie za jakiś czas O, Dzień no jakiś. to super, super Ty wiec, bo... Gdzie będziesz jeszcze musiał być? A, Słuchaj, no, dla mnie było urzędach. tak fajnie. Ja się cieszę, że, że, że mogliśmy was poznać osobiście i w ogóle tego sobie siedzę i teraz tak fajny jest ten odwyk. W sumie nocy na odwyku nie było ostatnio, ale wolam, jak byliście tutaj i jak no. był koncert, jak graliśmy sobie w baza. Co na żywo, to na żywo zawsze. Ja za, no polecam fajnie. spotykania na żywo. W ogóle trzeba będzie za, pomyśleć, czy może w Warszawie, by się nie spotykać na żywo, jakieś tam odwykowe spotkanie. Przykro ja mi. Rozmawialiśmy, że odwyk się odwyk Może w ogóle się tak spotkać? Ciekawe, ile ludzi z Warszawy słucha. Wycak tak przyjść, siąść, poznać ludzi, poznać się nawzajem. Nigdy nie wiadomo, co fajnego może wyjść z takich spotkań na żywo. Do, dobra. Teraz kluby odwykowe w Odwyk, klub Ja teraz cały czas o tobie mówię, wiesz Nie mów o mnie tyle, w ogóle to nie To jest jakaś sekta robi, nie wolno, nie, koniec Nie, nie, ale nie, na serio Tylko po prostu opowiadałam, wiesz No bo dla mnie to po przyżycie spotkanie się z Topem i z Becią W ogóle bardzo was pozdrawiam że Becie Naprawdę? zwłaszcza, bo nie wiem, czy mnie o, Chyba mnie słyszy, nie? Dobrze, to ja pokażę na ekranie chwilowo, chwilowo kapliczkę Na wypadek, jakby ktoś się chciał znowu pomodlić To Dobra, to tak, ta kapliczka jest świetna, to, właśnie widziałam. Dobra, ja was rzucam, bo mi się spać chcę, powiem. I będę niemiły nie znowu. Ja nie No nas to ci nie chciało tak szybko. No, do chciało mi się. No tak, potem byłem taki zaspany następnego dnia. No. Ale Dobra. widzisz, fajny odwyk wyszedł Nie, dziękuję ci, czuję się zaszczycony, że nawet otagowałeś, że tam jestem No pewnie, jakże mógłbym nie Dobra, to was rzucam, bo dzwoni ktoś, kogo kompletnie już nie znam Dobra, Dobra no to dziękuję. trzymaj się, pozdrawiamy, na razie, na, razie, na razie, hej Cześć, cześć, to był Marek i Marta, a ja już likwiduję tą kapliczkę, bo to jest nonsens zupełny Ale a. przypomnę, którym guzikiem to było No, e, chyba nie działa Coś zepsułem, coś zepsułem o już jestem z Dzwoni ktoś, kogo nie znam zupełnie I dzwoni pewnie pierwszy raz I zastanawiam się, kto to jest Cześć w nocach na odwyku O, o, coś nie słychać Alo, alo, mikrofon, głośność Dobra, no to trzymaj się, na razie. Aha, dobrze, to jest jeszcze audycja, która sobie już była Jest w przeszłości Teraz to jest ten moment, kiedy mówisz do mikrofonu. Halo? O cześć. Ale słuchaj mnie przez Skype'a, a nie przez e, stronę. Jakiś podwójny głos jest. No tak, bo to trzeba słuchać przez Skype'a, a wyłączyć na stronie, bo potem, bo inaczej to jest takie echo i opóźnienia. Echo, echo. No bo tak to sobie nie pogadamy, jak, jak będzie z dwóch źródeł dźwięk, bo potem jest opóźnienie półminutowe. Nie, słuchaj mnie a Oj, to czekaj. To chyba co, rozłączać, czy nie rozłączać? O to jest pytanie. Aha. A, jeszcze. Dobra. Uda się? Problemy komunikacyjne? No? Dogadamy się? Nie dogadamy się? Teraz? No, teraz dobrze. Teraz dobrze, tylko yes. się nie widać. A, no, Halo? trudno Ale ja nie jestem szczególnie ładny. No, to tak. <głosy> Skąd te imię, jeżeli można zapytać? Przedstawię się, Marek się nazywa. A, no to Martin, witam, witam. A skąd imię? Oj. No to taka dłuższa historia jest właściwie, bo to się wiąże z, z moimi wielkimi zmianami życiowymi w roku 1994. I od tego momentu wszyscy mówią do mnie, Martin, ja mówię do siebie Martin, tak się podpisuję i taki jestem. O, tak powiem w skrócie, bo to strasznie długa potem... Ja może kiedyś nagram coś o tym, bo coraz więcej ludzi pyta. A niedługo będzie okazja, żeby nagrać o tym. To potem no ale wyjaśnię. chyba nie od Lutra. Nie, nie od Lutra. No, bo się bałem A czemu? To taki straszny człowiek był? A fakt, że jakiś no, antysemity taki, sa taki sam jak papież. E no trochę, czymś tam się różnił, nie? No nie, nie, Hitler się wzorował na nim No, ale na pewno no, plusy miał Biblię przetłumaczył, o, to jest plus no, przetłumaczył, ale przekręcił listy Jakuba wyrzucił Wyrzucił Jakuba, ale ile zostawił tak. jednak, no nie? No, uważa, że zbawienie przez wiarę bez uczynków Także to jest a to ja się, z nim, ja się z nim zgadzam tutaj akurat. Zgadzam się z nim, chociaż no, jak się to źle zrozumie, to można rzeczywiście trochę się pomylić. Ale tu się zgadzam, bo jeżeli o to chodzi, to tak właśnie mniej więcej mówi Biblia, że trzeba wierzyć w Jezusa. Ale z tej wiary wychodzą te uczynki. Wychodzą, tak. Nie ma wiary bez... Tak, to są automatyczne. Nie Dokładnie, przez uczynki dochodzi no tak. się do wiary, tylko z wiary. No to prawda, ale to on nie to mówił. Tak, tak, on nie to mówił. A, on to... mu podkreślał, że chrześcijaństwo to jest wolność. No to jest jesteś wolność. Jesteś wolny, nie. nie masz żadnych przykazań, hmm. jesteś wolny. Wystarczy wierzyć jesteś zbawiony. No nie studiowałem, co on mówił ten Luther, ale sobie poczytam przy jakiejś okazji. No Ja miałem okazję, bo ja tu z Niemiec dzwonię i poznałem takiego Niemca, hmm. byłego właśnie luteranina, hmm. który on nie dużo napisał. Na taką dużą książkę grubą, odkłamana legenda Lutra. Tam drukuje jego teksty oryginalne w języku tym staroniemieckim i na drugiej stronie tłumaczy na niemiecki taki normalny. No proszę, to coś jak z braćmi Grimm. Nie? To oni też jakieś bajki mieli straszne, to to, no i to po prostu jego oryginalne teksty, co Luther pisał, także jeżeli ktoś przeczyta co pisał o Żydach, jak trzeba z nim postępować. No to prawda. Co robić to. po kolei, to jest show. Hitler no tak się wzorował. Nie wiem, czy wie, że Kryształowa Noc to była w, w urodziny Lutra. No nie wiedziałem. No ciekawe. No, na, na cześć Lutra. Zresztą hitler miał bardzo dobre zdanie o Lutrze. Mówi, że to jest bardzo wielki człowiek. No, że poznał się na Żydach. On... No tak, ale wziął sobie to, co jest jemu wygodne, no. On no, ja sobie, ale, ale Luther był po prostu na tym punkcie, no miał no, no, Obsesję miał po prostu z tym. On no, no miał miał. To nawet w niemieckiej telewizji zostało to puszczone i pokazane hmm. jak to wyglądało, jakie były prześladowania, jak zabijano Żydów, jak palono synagogi. No. no I to i to wychodziło od lutra. Nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę. No, ja nie do końca znam do końca historię. Wiem, że był antysemitą i miał obsesję. Tyle to wiem. No, ale kiedyś... no i co najgorsze, że Hitler się na nim wzorował. Nie? No, ale to już nie wina Lutra, że się Hitler na nim wzorował przecież, <grym> już bez przesady. No, nie, nie, nie wina, no wina tego, co on, co, co on myślał o Żydach. O Żydach, tak, no o tak, Żydach tak. i w punktach dokładnie wymieniał, co trzeba robić z nimi. O, masakra. Z nagągami, do jakich prac zatrudniać tylko do podstawowych, trzeba im wszystkie bogactwa zabrać. Naprawdę tak pisał Luther? To, to jest szokujące. No to Można jest. przeczytać. Nawet tą książkę reklamował Korni na swoim blogu. Żydzi ich kłamstwa ta książka się nazywa. Zgroza w ogóle. Z... No Nawet Korni reklamował, ale nie wiem, czy czytał, czy zna niemiecki. Mhm. Ale, ale po prostu jest szokujące. No. Jak to rozmawiam z ewangelikami i mówię, to oni są w szoku, nie? No proszę. I wiedzą, co on pisał, nie? Co, co on pisał i... No. że nie był, nie był lepszy od papieży. No to są no dobre informacje. Bo... I prześladował też wyznawców Jezusa, tych prawdziwych, hmm. to znaczy tak zwanych anabaptystów. Też prześladował? Przysięczcili tak. drugi raz, to byli skazywani na śmierć. Luter poważnie taki ten? Takie rzeczy. To poważnie taki ten. No to mogę przy, kilka tekstów przetłumaczyłem na polski. Jak będziesz zainteresowany, to ci mogę przesłać. A bardzo chętnie, bo ja lubię poznać historię i odkłamywać. Nie? W ogóle jest, ja zawsze jest tak. Miałem, miałem no. zielonego pojęcia. Tu mm -hmm. trafiłem mm -hmm. właśnie na tego Hans-Jürgen Bym się nazywa ten Niemiec. Mm -hmm. Był luteranin, był w internacie nawet kościelnym. Mm. No i też zaczął czytać Biblię, był lotnikiem, mhm. oczywiście zrezygnował z tego, nie, nie mógł być w wojsku jako chrześcijanin, ale później dochodzi, zaczął się ciekawić właśnie, do, do, do jakiej organizacji należał, do jakiego kościoła. No proszę. <grych> tak podkreślając to, że dużo ludzi wie o zbrodniach papieży, a o lutrze, to bardzo mało. No właśnie, to, to może PR miał a, lepszy rzeczywiście. A to nawet, nie, jeszcze ci przyjadę, to jeszcze nawet nie najgorsze właśnie jest to, co tam chodziło, że, że niektórzy, bo jest taka zakazana też gazeta Biały Koń niemiecki mm -hmm. i oni porównują właśnie z Hitlerem Lutera, że, że Hitler się wzorował na nim. Mm. To, to nie jest jeszcze najgorszy. Najgorsza jest to ta nauka fałszywa, biblijna niby. To zwodzenie ludzi... No, że chrześcijaństwo to jest wolność, że nie musisz zachowywać przykazań i tak będziesz zbawiony przez samą wiarę. No ja nie wiem, jak on to dokładnie sformułował, może faktycznie przesadził coś. Nie, nie, dokładnie, bo to są jego teksty dokładnie tłumaczone. Tu teraz nie mamy, jak będziesz zainteresowany, to ci mogę przesłać i to jest hmm. dokładnie tak sformułowane, że wolność polega, właśnie chrześcijaństwo polega na tej wolności, że jesteś wolny nie podlega zakonowi. No, no tak mówi tak, Biblia właściwie. Bodyguje. No Biblia tak, tak. tak mówi. Ale jeżeli on to tak dziwnie rozumiał, że można sobie palić kogo się chce, to trochę dziwnie przesadził. No, tak, ta wojna chłopska. On prowokował chłopów najpierw Aha. do przedstawiania się cesarzowi, papieżom, a później Aha. jak chłopi się zbuntowali, nie mógł ich powstrzymać, to no znowu ich chciał hamować. Znowu się powołał na Biblię, że mają Aha. go słuchać. No ale takie czasy były wtedy dziwne, nie? Jak był konflikt znowu między Kościół katolicki i Luther, to za kim się opowiedzieć? No znowu za nikim, bo... A Luther był bardzo dziwny, bo na, najpierw wyzywał od szatanów, od psów, papieża. A było, a było. było jak tak. widział, bo chciał przejąć władzę. No nie chciał nic innego, to samo chciał, co papieży chcieli. A, ja a jak miał, chciał, że nie da rady, to a... wtedy znowu się podlizywał do nich, także... Historia no, no, niesamowita jest. No, ja, tak czy inaczej, wiadomo, że ludzie rzadko się zdarza, żeby każdy miał same dobre cechy albo same złe. No i faktycznie Luther. Nie, nie, ale chodzi o to, że to nie można tak podchodzić. Po owocach i poznacie. No to może dobre drzewo dawać złych owoców. I tak nie można mówić. Właśnie to Luther mówi, co Ty teraz mówisz, że trochę dobre, trochę złe. A jak w ogóle, Ci jak uważasz, człowiek z natury jest zły czy dobry? No ja nie potrafię określić tego. Dobre pytanie. No jest zły. Według Biblii jest zły. No jest, ale według, jest też inna... Według, według Biblii jest tak, że każdy człowiek się rodzi skazany na śmierć. Tą drugą oczywiście, nie pierwszą, bo pierwszą to i tak wiadomo, że jest. Jeżeli nic nie zrobisz, to jest, znajdziesz się w piekle. No, jeżeli nic nie zrobisz, to znaczy w ogóle nic nie zrobisz, to też nie masz się za co znaleźć w piekle. Chodzi o to, że każdy człowiek grzeszy ciągle, tak, człowiek, No właśnie, o to, to jest podstawa. No, no, no, ale to nie można nie... mówić, że nic nie zrobi, już wtedy to właśnie narobi. Nie, to na, na, na, o, tym, o tym zrobieniu to jeszcze jest tak, że to ty, nie od nas zależy, tylko od Boga, nie? Mm -hmm. To jak w, w liście do Rzymian. To twoje starania na nie nie zdadzą. On no wybiera, tak. jeszcze przez naszym urodzeniem jesteśmy wybrani. Tylko my o tym nie wiemy, nie? No, to, a czekaj, tak czy inaczej w ogóle, a skąd jest nasz odwyk pierwszy raz jest. Ja odbóg poznałem gdzieś dwa miesiące temu i tak myślę, co to jest w ogóle, a wiesz, pierwszy raz oglądałem, jak katastrofa była. Spolejska, która się tam ciągnie już jest. Myślę, co to taki młody człowiek, no bo ja już nie jestem taki młody, nie, 55 lat. Myślę, sobie takie rzeczy mówi, takie jak ja myślę, nie? Jak ja odebrałem to katastrofę, bo ja tu słuchałem. Mieszkam w Niemczech, słuchałem trójki. I w trójce się wtedy ta pani rozpłakała, tam taki jest program o, ludzie. z politykami, nie? Myślę, co się dzieje? pani co prowadzi zaczyna płakać. No i ta katastrofa. No i później trafiliśmy z żoną na ciebie w internecie. No jak tą kontrowersyjny żałową. byłem, tak? Wtedy. No i wtedy taki takie wiesz, tak ubrany, luźno, taka rozmowa, taki na, na takim luzie, młodzieżowy teksty, mhm. no ale całkiem, całkiem bardzo rozsądni, bardzo na temat, nie? No i wtedy ten odwyk, później ta kont kontestacja, mhm. radio. Właśnie, no, lecimy tak, przy okazji też na kontestacji. Tak, tak. I, I tak zacząłem słuchać, zacząłem te, z archiwum wyciągałem te wszystkie audycje, już prawie wszystkie twoje tam przesłuchałem. Hmm. Sporo. No, tak, ogólnie jestem. Yy, zgadzam się z tym. Najbardziej mi się podobało twoje podejście do organizacji, tak zwanych kościelnych. No tak. To, tak. Jest, to jest to, z tym się zupełnie zgadzam, mhm. bo u mnie to też nastąpiło niedawno gdzieś 3, 3 lata 5 lat temu. Mhm. Właśnie przez ten wyjazd do Niemiec, poznałem tego. By ma też jakoś dziwnie, bo dostałem od niego tez, teksty tak dziwnie, bo on mojego adresu nie miał. On mnie po prostu sprowokował do czytania Biblii. Dopiero trzy lata temu? To znaczy, tak pięć lat temu, a tak wcześniej, no, z rodziny jak to katolickiej, ja mm. to czytał, ale jakoś mnie specjalnie namawiał do czytania. Mm. Ja mnie też tak nie ciągnęło właśnie o to chodzi, że dopiero, nie? No, to jest niesamowite, nie? No i wtedy wszystkie te sprawy z tym związane, czyli odejście od kościoła, a w Niemczech to tak wygląda, że trzeba iść do sądu. Dlaczego? Pisać. No tak, bo tu się płaci podatek. Aha, bo to jeszcze podatki, podatki na kościół. No to to już, jest naprawdę i poważnie płac... ile te podatki w ogóle wynoszą na kościół? No 10%. 10% czego? Zarobków? Tylko że to nie jest chyba całej sumy, bo to by było za dużo. No właśnie. Ale takie jakoś jest spora, to jest suma jest od dwóch tych organizacji kościelnych, tak, organizacji państwowych. Państwowy kościół, jak ten bym, którego czytam Niemca, on to nazywa państwowe. Aha. On mówi, że wszystko, co państwowe jest i co należy, i mówi tak samo o baptystach, oni też należą do tego tutaj związku jakiegoś, tam trzeba się zapisać, Nie. że to wszystko jest wtedy źle, jeżeli ktoś się tam, tak jak ty to mówisz, to formalizuje, legalizuje, no to już jest to źle. No i ewangelicy, katolicy, Dwa wyznania. Jeżeli się deklarujesz, to płacisz podatek. Aha. A czemu to tak. Nic nie musisz robić. Tylko mówi, że jesteś, już cię wpisują i płacisz ten podatek. Ale jak chcesz się wypisać, to musisz iść do sądu i 30 euro zapłacić. To jest trochę niewiarygodne dla mnie, to jak to. To takie oświadczenie poważne jest, wypełniasz. Formularz. Że nie chcę. I jeszcze, jeszcze musisz zapłacić i tego. I wtedy ale, już formalnie nie jesteś. Nie? Ale dlaczego nie można po prostu zostawić no, tej sprawy między członkiem kościoła a tym kościołem? Tylko jakoś przez podatki trzeba i przez urzędników i przez państwo? Nie no, bo Kościół jest, jest państwowy. W Polsce też jest państwowy, ja uważam. Jest zarejestrowany, no i no ale. Zarejestrowany, się... ale otrzymuje bardzo dużo pieniędzy z państwa, jeżeli ktoś bierze no tak. pieniądze od kogoś, to już jest, no tak, to już nie, jest nie może zależne, powiedzieć, że nie jest okay. niezależny. No to prawda, ale nie to chyba zależy od kościoła, nie? Nie wszystkie biorą. No nie, nie, wiem, nie, nie wszystkie, rozumiem. ja mówię o katulickim. No. A, no ta no to ten, to, to nikt nie ma wątpliwości. To nie wszystkie biorą, oczywiście nie wszystkie, może tam gdzieś należą, chociaż należą do tej rady jakiejś tam w Polsce, co jest, tych kościołów. Baptyści też należą do tego, nie? Chociaż nie wiem. No właśnie. To jak wygląda, o dobra, jak tu już dzwonisz o, i to znasz trochę Niemcy, to jak wygląda w Niemczech sytuacja taka powiedzmy, duchowa ogólnie. Czy ludzie w ogóle są zainteresowani Bogiem, Kościołami, jakimś, nie wiem, poznawaniem Boga, szukaniem Boga, czymkolwiek takim, czy nie? Czy mam to w nosie? No wiesz, jak byłem katolikiem, to tak mi, wydawało mi się, że to jest bardzo tak właśnie bezbożnie. W no. sensie takim, że ludzie nie chodzą do Kościoła, jak chodzą, to bardzo mało. Jak, jako katolik tak to odbierałem, nie? No. Takie, takie formalnie bardziej, że te, tych ceremonii takich nie ma i że się śmieją Aha. z kościoła w kabarecie, że w Polsce sobie na takie rzeczy nie można pozwolić, ja wiem, a tutaj sobie można... pozwalają oficjalnie w telewizjach państwowych i tak dalej. Nie? A czyli luźniej jednak w Niemczech jest. Ale luźniej, ale... byś się spodziewał, nie? To Niemcze. Takie... jest więcej ewangelickich, protestanckich, tych od Lutra? Aha. no, ale jak one wyglądają? Czy tam jest większa, nie wiem, bardziej się trzymają w Biblii, tam Boga czuć, że jest ten Bóg? Nie, nie nie, nie, nie, ja uważam, ja tam w zasadzie nie byłem. to Trudno mi tak powiedzieć. Z tego co wiem, co, co znam osoby, które należą do tego kościoła, to się opiera właśnie na. To jest niesamowita Ewangelia. To jest Ewangelia, która prowadzi do piekła pod nazwą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Na zasadzie jest takie słynne od jakiegoś poety niemieckiego zdanie, że nie możesz spać niżej jak na ręce Boga. Hmm. Hmm. Czyli po prostu odrzucają piekło. Co? To... No, nie możesz spać niżej jak na, na, na, jak na ręce Aha. Boga. Co to znaczy? Czy pogląd mają taki, że co byś nie robił, to i tak Ci się uda i Bóg Ci da zawsze. Miejący pastorzy głoszą takie teksty, że mhm. nie możesz spać niżej jak na ręce Boga. Aha, no okej, okay, no dobra, czyli czy to tak... <grym> I to jest coś powszechne, nie? No i tam ludzie chodzą, nie? Tam właśnie, gdzie się przedstawia taką Ewangelię sukcesu, że Bóg Ci zapewni Mercedesa, no właśnie, Bóg, no Bóg Ci właśnie. zapewni tamto. Mhm. No, no le, ale to... tak w ogóle ludzie sami z siebie, tak? Yy, czy oni w ogóle szukają Boga, czy są zadowoleni tylko, w, że mam jakieś tam struktury, formalność, że należę gdzieś i kropka? Nie, no raczej to... szukać nie szukają. To jak, się, jak się mówi tak o Bogu, no to też reagują tak, że, że, że właśnie, właśnie to nie katolicki, że też mają swojego jakiegoś Boga, ale... Hmm. No Nie mamy tak za bardzo, tak żeby dużo znajomych i, i bardziej ich znać. Chociaż. Mm -hmm. okay. Jak ja wspomnę coś, to oni mi na przykład zazdroszczą, nie? O, proszę. To coś jest. <laughs> Mówią, źle, że tak? na przykład nie mają takiej wiary czy coś, ale ja mówię, to nie ma czego zazdrościć, bo to każdy to może mieć, nie? Don Camilo to... na czacie mówi, że Niemcy są fajni. Są fajni? No, ale co to znaczy? Fajnie. No też nie wiem, tak powiedział. O no, co, to ładnie wyglądają, uśmiechają się, mówią o <laughs> tym tak. Jest, A mówią? No mówią, chociaż coraz mniej. Jak przyjechaliśmy, bo tu 20 lat już jesteśmy, mm -hmm. to jak przyjechaliśmy, to wszystko inaczej wyglądało. Jeszcze bardziej ci byli. Teraz się jakoś boją, bo jest dużo cudzoziemców i nie wiedzą, czy to... O. Czy, wiesz, jak powiedzą komuś dzień dobry, czy nie odpowie tam, czy nie pokaże fakiu? czy coś tam, nie? Prawda się tak zmienia? No, ja w ogóle... no Tak się zmienia, jest, się zrobiło strasznie brudno. Wow. Te, przyjechaliśmy, to było bardzo czysto. Teraz to już nie ma takiej dużej różnicy między Polską a Niemcami. Coś takiego. Co no, także, że pod tym względem, no fajni, no są mili. Hmm, no Jeżeli ktoś jest miły, to ja nie wiem, czy to czy to, czy to jest coś dobrego, bo to... Nie, no to zawsze Ale lepiej tak niż niemiłe. Pod tym względem jest, no, Jak się jest większa grupa ludzi, kto się uśmiechnie czy zagada, no w Polsce takie miny raczej każdy skwaszone, szczególnie rano. Mhm. Jak się chodziło do pracy rano w Polsce, no to tak każdy był taki... Nikt na drugiego nie chciał spojrzeć, nawet tak jakby nikogo obok nie było. No, nie? Tak. To jeszcze pytanie mam... To... O, o Biblię. Czy oni lepiej znają Biblię niż Polacy, tak ogólnie, czy tak samo? Nie, myślę, że, że tak samo to znaczy znać. Właśnie o to chodzi, jest... W tym jest największy problem, że trzeba czytać. No, no trzeba. Czytają trochę? Nie wiem, jak to wygląda. No raczej chyba nie. A, Właśnie opierają tak. się na tym, że jak pójdą do tego kościoła, no mam tak, tak. pastorów albo pastorki, bo tu jest dużo kobiet. Tak? Pastorki? Tak ubierane tak. No i oni słuchają ich, jak ona im powie, że, że nic ci nie grozi, że, że nie możesz spać niżej jak na ręce Aha, Boga, no to no tak. się przyjemnie chodzi. No i tam jest większy luz, tam nie trzeba siedzieć, tam się kawę pije, to, to przyjemnie, no. <grym> no to <grym> rozumiem o co chodzi. Ale to jakaś masakra, jak to wszystko wygląda tak prze, jak przeddzień, w przeddzień potopu normalnie. Wszyscy no, no, no, no Najgorsze, najgorsi są kaznodzieje, bo nie wiem, czy słyszałeś taki w internecie Paul Wasza. A, chyba nie. Nie, nie słyszałeś. Z się no, no, mógłbyś wpisać tam jego tego i baptyska. No, no. no, ciekawe te zdania, nie? No a co on taki? mówi tam? Bo ja nie. Nie, nie znam ich. Paul, jak on się nazywa? Paul Włosza? Paul Wasza, przez w. Aha. No to nie znam, nie znam. Młody Baptysta, ale, ale ciekawe, szokujące kazanie. On na tym kazaniu, na tym spotkaniu w Stanach tam 5 tysięcy młodych ludzi z baptystami. Tam no. nie byli ateiści czy jacyś y, przypadkowi ludzie, tylko młodzi baptyści. Mhm. To mówi, że zaczyna okazanie od tego, że nie martwi się o ich konto, o ich samochody, o ich domy. No. No. Tylko tym, że większość z was tutaj to pójdzie do piekła. Tak im powiedział? Tak. Ja... Byliście, byliście I takim powiedział, szokujące kazanie. No to, I mówił, no. że na samym początku, no jak będziesz chciał, sam posłuchać, znasz angielski, to możesz w, w oryginale, to, że na pewno jestem ostatni raz tutaj na tym spotkaniu. jesteś. No Ale normalnie... ja nie jestem po to, żeby wam tutaj słodzić. Tak jak w Biblii pisze, nie po to są, żeby głęchcieć no. uch, ucho ludzkie. No i powiedział im prawdę. No. I powiedział im prawdę, nie? No, no to, to Już go tak nie panie. zaproszę. Się mam coraz większą ochotę coś mniej więcej tak mówić. <śmiech> no bo ja kiedyś byłem bardziej właśnie taki prosto w pysk, nie? Wszystko powiedzieć, teraz się już trochę nie wiem. uspokoiłem, no, ja coś, na początku coś się zastanawiam. Rzucam, właśnie. No. Jak jak z tego kościoła odchodziłem właśnie, tu trzeba się. Yy, pokory bardzo dużo. Mhm. Yy, szczególnie nie opierać się właśnie na antykatolicyzmie, nie? No prawda, nie, nie, no nie to można... ma być podstawą. Absolutnie. No nie, nie? wolno wpadać przez przesadę taką. Absolutnie nie to, jak tu wcześniejszy rozmówca mówił, to mi się też bardzo podobało. Mhm. Że to jest mhm. dla nas, dla każdego z nas osobno ta relacja. Tak nie jest. tym co sobie zyskamy, że będziemy się rzucać, że będziemy udowadniać, że, ty, że tamci są źli, tamci gorsi i tak dalej, to jest dla nas. No. A z tą wiarą, jak ty pytałeś, co to znaczy wierzyć w Boga? No, co ludzie myślą? Znaczy, jak oni to rozumieją? Słuchaj, no przecież w Biblii jest, że demony też wierzą. No też jest właśnie, dlatego się pytam, co oni mają na myśli, jak my wierzą w Boga. I wierzą w jedynego Boga, nie ma trójcy. A, jest i... jeden Bóg, Jezus Chrystus to jest jak to ze Starego Testamentu, to jest Jezus Chrystus z Nowego Testamentu. No, Słuchaj, jeżeli masz wątpliwości, to zapytam do ciebie, kto to jest Duch Święty? A w jakim sensie kto to jest? No kto, bo to osoba jest. No osoba, osoba, no wiem, że osoba. No kto to jest? Kto no, to jest duch Święty? no wiem, że Duch i tak się do Niego Biblia zwraca, jakby to był Bóg, więc... Tak jakoś... To jest Jezus Chrystus ja, tak... jako duch. No. To jest Bóg w działaniu. No wiem, znaczy to jest... To, jest, to jest strasznie cholernie trudno zrozumieć. W ogóle ja się zastanawiam, czy jest sens w ogóle roz... tak rozbijać tą, tą całą ale, koncepcję. Ale to, bo to jest trudne, bo ja widzę, że no. ty troszeczkę w tym się gubisz. Pewnie, że, że, się, że się gubię nie. rozbijanie. Nie, to nie chodzi o to, to chodzi w uwierzenie. Ale ja daj nie wiem, jak bizkę. to rozumieć. No. Jak się czyta Biblię, no. to się czuje, to się wierzy, że to mówi jachwe. No. Jachwe ze Starego Testamentu. To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jako Bóg, no. jak, jako Bóg jest Ojcem. Jezus Chrystus jako człowiek jest synem. Jezus Chrystus jako duch jest Duchem Świętym no dobra, znaczy okej okay, ja nie wiem, ja tego jakoś nie, nie za bardzo tak nie, rozumiem to, ale to jest... chodzi o to, że te wersety, które mówią że dam wam mojego ducha to mówi o sobie no mówi właściwie, dam mojego a ducha a to nie polega na tym, że przyjmujemy Chrystusa do siebie no Bo każdy mówi duchem, no ducha, on mówi, Jezus Chrystus mówi no, wam, wiecie, daję wam ze starego testamentu jeszcze mówi daję w księdze Izajasza mówi, daję wam mojego ducha to jest no. ten sam Duch Święty, to nie jest trzecia osoba, czy tam tutaj. A dobra. To, nie, że w tym ma w Biblii, no właśnie, nie, ma, Biblii nie, nie ma trójcy, wiadomo. Ale, ale teraz zapytam Cię, jak myślisz, dlaczego Bóg stworzył ludzi? O jesteś. Tego to już w ogóle nie ma w Biblii, to możemy sobie tylko myśleć. Pariatywicz, Nie no. no, mam blady go Napisałem w, w książce Teoria Portali. Napisałem właśnie na ten temat, mniej więcej. I dwie koncepcje są, no, czytaliśmy że. Pozdrawiliśmy tą książkę. Na... <śmiech> albo z miłości, <śmiech> albo z nudu. Tak. <śmiech> Ale ja się rozczarowałem. O, dlaczego? Yy, więc myślałem, że będzie to bardziej dowcipna. No, bardziej? Tak... Nie jest aż taka zła. Co? Nie wiem. Wiesz, co ci powiem? Twoje piosenki są bardzo dobre. A no, książkę pisałem 7 lat, no, także. Jeszcze jak, jak zaczynałem, wczoraj, to już tak umywa się do Twoich piosenek. A ja myślałem, że ten, że nawet lepsza jest. No ale to, to, to jest moje zdanie oczywiście. A może właśnie? Moja żona uważa, że nie jest taka zła, ale ja się rozczarowałem. <laughs> ja się jakoś tak nastawiłem po prostu Aha. wiesz? Bo się różne rzeczy, tu A myślę, może. tu Twoje piosenki, Twoje ambicje na, od, na odwyku, no. to myślę, to ta książka musi być bomba, nie? Eee, ja wiem, no, no może nie bomba, ale nie, ja mam jednak wiesz, lepsze zdanie o tej książce. Może, ale to kwestia nastawienia. To nastąpi. jako autor, no. <śmiech> no. Czego brakowało, żebyś miał gorsze zdanie? No e, ja mój, ja się rozczarowałem, po prostu może miałem za, jakieś za duże wyobrażenia o, o tej książce. A może, książce. może, rzeczywiście. A? Nie, Ale faktem jest, że piosenki pisałem przez ostatni rok czy dwa, kiedy się już nauczyłem pisać dobrze, a książkę pisałem dużo wcześniej, więc możliwe, że faktycznie trochę... No różnica Ale tam jeszcze innych znajomych, także kupili też i jesteśmy ciekawi no, dzięki, właśnie, dzięki. Jak to nie dobrali, bo mamy takiego, takich przyjaciół w Polsce, co czyta tych te, te Twoich autorów tam co ty nam podałeś, bo ja tam nie, nie lubię a, no to Ale też on właśnie czytał, czytał te książki i tak właśnie mówi, jeżeli to takie coś jest, no to ja kupię, no to żeśmy. A to no, jestem sobie, ciekawy iśmy... zdania jego, o, to będzie ważne dla mnie. To to tak. będzie to będzie ważne i dla mnie też, bo on no, a... tak, bardzo, bardzo mi to cieszyło, że on to sam chciał ją kupić i. Ciekawe jest to jego, jego zdanie. Ja, ja się po prostu uszczerowałem, może chciałem za dużo, nie? A może, może. Dobra, musimy kończyć, bo się pół do drugiej zrobiło, a w Niemczech ale która super. godzina? No, ale nie odpowiedziałeś mi na to pytanie, jak się dlaczego tej tru... bóstwo? Dlaczego? No. Nie mam bladego pojęcia. Ja myślę, że mu się nudziło jednak trochę bardziej. Dla swojej chwały. No, ale to nic nie znaczy właściwie, bo ja no nie ja... jestem w stanie zrozumieć hmm. tego za bardzo. Dla swojej chwały. No, on jest królem. Żeby, potrzebuje... żeby miał poddanych. Poddanych potrzebuje tych, no, że będą go wielbić. Na pewno też. Może no. głównie nawet, nie wiadomo. Także, że, że to, jest, to jest, to jest podstawowe. To, że właśnie hmm. król, Pan. No. no. I no, słuchaj, ale słuchaj, słuchaj, słuchaj, to ja taki... zastrzeżenia. No. Właśnie do tego, że co ty myślisz o tym narzuceniu, o tym, co się mówi, że że co jest wniosłe dla ludzi w piśmie jest powiedziane, to jest obrzydliwością dla Boga. Co ty myślisz? Ludzie, ci, którzy się wywyższają sami, to jest obrzydliwe dla Boga. No. Nie, co jest wniosłe dla ludzi. To jest ogólnie o świecie. Powie, o, to jest powiedziane o tym, że masz nienawidzić świat. Jak kochasz świ świat, to mnie nienawidzisz. No, że nie można być przyjaźni z Bogiem i ze światem jednocześnie, no to prawda. No właśnie, no. no jest, tak, tak. A widzę, że Ty masz takie nastawienie, że można i to, i to. Nie, ja nie mam, że można i to, i nie? to. Aczkolwiek nie mam, nie jestem wrogo do ludzi nastawiony, bo czasami Ale trudno. A Nie, nic, jak można być wrogo? Trzeba kochać ludzi. No i a to część, do... nie, nie jest to część świata? Zależy, jak bo sobie świata, ten świat. Świata, świata. Bóg no. stworzył Ziemię. A świata, a kto jest Bogiem tego świata? A, o, i znowu dobre pytanie, potwytliwe. Jakie, ale to podstawa. Tego nie wiesz, Martin? No Przecież wiem, ale zależy... Bogiem tego świata jest szatan. No Bóg też jest Bogiem tego świata, On to stworzył, nie, więc zależy nie, jak widmi, się to rozumie. on stworzył, on, on jest Panu i on jest Króle, a no, Bogiem jest. tego świata, tego świata, który mówi, że jeżeli będziesz go kochał, to nie będziesz mnie kochał. No ja wiem, o co chodzi, ale problemy się robią, jak się nieprecyzyjnie zada pytanie, bo potem można dojść do przeciwnych wniosków. Nie, nie. no oczywiście, no. No, ale to, to jest w kilku miejscach Biblii jest wyraźnie... Jest, to prawda, jest napisane, że jest władcą powietrza i takie różne sformułowania, no, no. że on tam panuje, tak faktycznie. I to, co Biblia nazywa światem dla tych, co nie czytali, bo tu dużo ludzi słucha nie o co chodzi, to, y, to, co Biblia nazywa światem, to jest właśnie ta domena, gdzie panuje rzeczywiście szatan i to są te wszystkie rzeczy, które mają, ja wiem, od, odwołują się do takiej bardzo cielesnej strony człowieka y, i mają właściwie się koncentrować na przyjemnościach, na nim samym, na tym, żeby jak najdalej od Boga był, a jak najbliżej, ja wiem, z bycia panem samego no. O świat, to jest wierzyć, miejsce. W, wierzyć w siebie, no. tak. Wierzyć w siebie, tak. A tak naprawdę to właśnie no w szatana głównie, bo, bo to nie do końca da się w ogóle nie mieć żadnego pana ani nie iść w żadnym kierunku z, z, punktu, z perspektywy człowieka. Dobra, nie, musimy kończyć, bo się będziemy gadać przez godzinę jeszcze, ale za tydzień, jak przecież. No ja mam ochotę, ja. ale jak ty nie masz, nie masz nie, czasu. No, muszę, żeby... muszę spać trochę. I ludzie no zaczynają się ja ja O piątej muszę wstać do pracy. No, do piątej? O piątej? O jest. Ty nie no No, jest. To ty o której? No ja kiedy chcę. <grym> ale jest, jutro są te czasu? Nie, bo jutro, jutro jest ten Dzień Niepodległości. Będą chodzić święta, co sobie myślę, że pójdę pofilmować jednak tych ludzi. E, święto Niepodległości. Tam przyjdą jacyś z nie jesteś inny. patriotą, nie? No nie, ale to ja mam filmować, a nie chodzić w, w tych Aha, no, ja nie no, jest myślałem? No bo na pewno ciekawe będzie, bo już jedna grupa zapowiedziała, że będzie tej drugiej grupie tam, nie wiem, będzie ich tamować czy coś, może się będą bić, fajnie będzie nagrać, będzie na miejscu, coś się dzieje, no, dobra. No po prostu jesteś w tym względzie wyjątkowy, no bo tak jak wiesz, w internecie czy w telewizji czegoś takiego nie ma, tak młody człowiek. A? jak nie było coś takiego, także naprawdę... A dzięki. Luk, luk jak najdłużej to. A dziękuję bardzo, no. Nie, no ale fajne to jest, miejsce na, to jest... jest naprawdę, wiesz, bo to w tym momencie właśnie moim, moim też się tak dużo zmieniło w życiu po odejściu z, z tego kościoła katolickiego, także akurat tak jak się jakoś zbiegło, po prostu człowiek się cieszy, jak poznaje... No, najlepiej było jeszcze Cię na żywo poznać, nie osobiście. Można się kogoś, Yy, wiesz, kto tak samo myśli, nie? Nie, tak na to się na pewno gdzieś tam różnimy, zawsze się z każdym tutaj nie, różniczy. nie, to ja nie mówię, że zupełnie to oczywiście, że no. nie, no to, to, to nie, nie chodzi o to, tylko, że no, ja wiem, no podstawa, ale to po prostu, pewnie. No, że, pewnie że, że, że tak. bez Boga nie ma nic no, nie, nie, nie widzę sensu w życiu bez Boga, o tak powiem no, no, to, właśnie, właśnie. z całym szacunkiem dla różnych światopoglądów ale ja po prostu nie widzę no, próbowałem, no, szukałem nie ma to w sensu no, Jezus tam. jest radykalny bardzo, mówi, że kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie no taki był no. No, to, to jest niesamowite, to jest nie do przyjęcia do europejskiej, do Unii do kompromisów, do tolerancji i tak dalej no, może być problem, no. ale to... dużo rzeczy zmienia zobaczymy Zrobimy rewolucję jaką jeszcze. Dobra, to... No to dobrze, idź spać. Dzięki wielkie. To na razie. Cześć, dobrze. cześć. To był... O, zapomniałem imienia. Jak on, jak miał na imię? Oj, Becia, nie patrz mi na czata, tylko mi powiedz, jak miał na imię człowiek ten, bo teraz nie wiem, czy Marek, czy... Marek? Marek był. Marek był. Dobrze mówię? Bo się boję, że się pomylę i pomylę, pomylę imię i będzie głupia. Zawsze mnie jest głupia, ale o tej godzinie ja już trochę nie, nie kontaktuję. I kończymy. A propos teorii portali, za trzy dni gdzieś, czyli w sobotę, co dziś jest, środa, czwartek, piątek, sobota, za trzy dni będzie premiera książki, co tu leży, jak ktoś nie zna, to ma okazję, Albo mu się spodoba, albo się rozczaruje, a, ale raczej nie będzie obojętny. Teoria portali, ta książka będzie premiera, to jest jeszcze mój egzemplarz numer 3, pokażę, że to jest egzemplarz numer 3, mój autorski. Kiedyś to wiecie na czarnym rynku, i to będzie warte a, z numerkami. Nie, pierwsze wydanie będzie i będzie premiera tej książki i będzie może kupić w księgarniach. Co prawda nie wiem w których konkretnie, ale będzie. E, więc jak ktoś e, lubi Douglasa, Adamsa, Precheta albo tego typu humor, to ja się mu się spodoba, spodoba mu się jak nic. No, no, albo się rozczaruje, ale wątpię, nie no. Nie, to, jak powiem, to chyba pierwsza osoba, która mi powiedziała, że się rozczarowała, bo reszta mówi, że że tak, posikała się ze śmiechu ogólnie, ale to mówię, też kwestia gustu zawsze. Dobra, myślę z tym aha i koncert będzie w sobotę więc jak ktoś tutaj jest obecny i będzie w Lublinie w sobotę to będzie kon, konwent, czy jak to się nazywa konwent, takie jakieś zebranie, miłość zlot miłośników fantastyki, Falcon się nazywa i jak sobie przyjdzie na ten Falcon w sobotę to o 21.00 mniej więcej będę tam ja zaraz po mnie będzie rozdanie nagród będzie tam Pilipiuk i różni tacy pisarze znani może za rok to ja będę te roz, nagrody rozdawał kto wie, wszystko jest takie nieprzewidywalne w tych dziwnych czasach, no więc będę tam grał i ogólnie to będzie wesoło, bo mam ochotę coś wesołego pośpiewać i pośmiać się bo ostatni koncert był straszliwie trudny i raczej ponure było towarzystwo i muszę odreagować i się trochę pośmiać o. i tyle, eee, Czeka. Ami mówi na cześć, że czeka na Kraków o, to dobrze się składa, bo Marek powiedział, że ma, że chciałby coś może zorganizować koncert w Krakowie. O, to, to, się, to się dogadajcie jakoś, wymyślcie, to jakoś się uda. O, fajnie bo by No, nowe piosenki pisze, coraz głupsze. O Gliździe właśnie pisze piosenkę, o Gliździe. Jak ktoś przyjedzie w, e, do Lublina, to, to usłyszy o Gliździe piosenkę. Agnieszka No name, mówi, że ma sprawę to zadzwoń jeszcze, albo, albo już nie, bo ja już chyba nie dam rady utrzymać przytomności tak długo. Albo napisz mi mailem Magnieszka, no name, bo kończymy. Noce na odwyku. Dobrze, to były takie noce na odwyku trochę niedorobione z powodu tego, że mnie nie było przez dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Hej, może z panią Kul Kulowską pogadamy. O czym bez nią pogadać jeszcze? Jakie pani ma zdanie na temat... Mm, o czym? O czym? O! Na przykład, czy pani uważa, że w końcu uda się zrobić ten koncert w Krakowie Markowi? Czy pani uważa, że, że tak? I ona mówi, że... No doubt about it, mówi, że o, bez wątpienia. No to to jest pani zdanie, zobaczymy. Pani, pani Kulowska ma wiarę w ciebie, Marek, że zrobisz koncert. Dobrze. To, a który adres pyta Agnieszka do mnie pisać? martinmaupaodwyk.com Martinmaupa albo którykolwiek inny i tak wszystko leci do mnie, do jednej skrzynki, do jednego wora. Więc napisz, napisz yy, i, i ja ci może pomogę jakoś, nie wiem. Albo coś się uda. Dobrze, yy, to ja chciałem zakończyć piosenką, ale niestety nie mam żadnej ustawionej, a mam tylko taką smutną yesterday. To niby nie jest dobra piosenka. Albo... Coś innego, nie? O, ta wesoła. Tak, ta wesoła. Ja wiem, że ona nudna jest, jak się ją ciągle puszcza, ale ja ją strasznie lubię. Albo głowy do obrazu. O, to może nawet lepsze. To taka bez sensu trochę piosenka teraz. Na koniec. Koniec, no na nadwyku. Dzięki, że byliście. cię było mało ludzi bardzo dobrze, bo musiałem się znowu wdrożyć w gadanie. I to chwilę zajmie, zanim się zacznę normalnie gadać już, prowadzić jak trzeba. To, to przepraszam, że cię tak rozruchowo było. Dobrze? to już ten to ten o, EMT e pyta, czy to nie odwracanie się od Boga takie zadawanie pytań jakiejś tam kuli tak, no Bóg się na pewno przejmuje tym czy ja zapytam kule o to czy lubi zieloną, zielone długopisy czy czerwone, to jest normalnie czary jak nic, nie? Nie, no, a tak naprawdę to kula się mniej więcej działa tak jak moneta w kieszeni, więc jeżeli noszę monetę w kieszeni, to jest tak samo odwracanie się od Boga, bo mogę rzucić monetą zawsze, nie? Nie, no ludzie, bez przesady znowu. Aczkolwiek to należy być zawsze ostrożnym, bo można se wróżyć czym się chce. Można, można. Można swoje życie uzależnić od głupiej zabawki. To jest dopiero, jak są tacy ludzie, co... A nie wiem w sumie, czy są, nie no, są ludzie, co, co wiesz, jak im horoskop pójdzie, powie, nie wychodź dzisiaj z domu, to nie wyjdą, nie, i takie różne głupoty, albo, że wierzą w jakieś tam czemuś, co losuje, tak jakby to była wyrocznia, no, ale ludzie, no, rozróżniajcie zabawkę od wróżenia, <grym>, hello, dlatego mówię, że, no, a jak, jak tu będą problemy, to im wywalę. i nie będzie mi tutaj bruździć jakaś głupia kulka. Eee, to coś jeszcze chciałem powiedzieć dziś na koniec nie wiem proszę państwa mam jakieś dziwne podkłady, których już nie puszczę aha jutro polecam premierową właściwie to nie no bo ja co, co tydzień gadam w czwartek o 21 w Radiu Kontestacja ale to będzie premierowa audycja bo w końcu udało mi się wymyślić nazwę audycji i zmieniam podkład i zmienię styl i tak naprawdę to jest premierowa lewatywa. Lewatywa Martina Lechowicza w kontestacji jutro o 21.00 zapraszam tłumy, bo będzie śmiesznie. Okay, lewatywa ma być rozrywkowa. Już nie ma. Ja, ja już mam dosyć. Ja już wiem, że ja nie będę politykiem, premierem, prezydentem. Nie będę kandydować żadnych nudnych urzędów. I w związku z tym teraz to ja mogę mówić już co myślę. Będę się śmiać, wykupiać i tak dalej. Eee. Agnieszkań, coś napisa na Skype, to ja zaraz do tego się odniosę. A was żegnam. Becia, coś chcesz? Czy mi tutaj chodzi? że jak to przeszkadza? Jak mi się tu kręcisz? No, co chcesz na koniec? Dobranoc. Powiedziała Becia. jeszcze raz, powiem, to dokładnie tu. Słucham. Dobranoc. Ja jeszcze chciałam powiedzieć że dzisiaj to pewnie mało ludzi, dlatego, że wyjechali na długi weekend. To pa, na długi weekend. Pa, nie pokazuj mnie, pa. To mówiła Becia jeszcze, mówiąc, do... jaki długi weekend w ogóle? Aha, bo to święto, to przecież, aha, bo teraz to już nie wolno pracować. To święto. No dobrze. Dobranoc. E... Dobra. E, może bym, ja nie wiem, jak powinienem jakoś kończyć nie wiem, przeczytaniem fajnego psalmu może z Biblii albo coś no ale nie, nie mam pod ręką nic dzisiaj go w ogóle zero przygotowania, przepraszam bardzo jutro będzie lepiej przy okazji jak e, będzie już ten szybki komputer to nie będzie mi tu zrywać ciąć i e, mieszać mi się tutaj wszystko po ekranie dobrze, dobranoc mówił Marty Lechowicz, wychodzę a nie tym guzikiem Zwykle zawsze się pomylę Aha, fajnie Przyciszyłem wszystko do zera, to teraz Już miałem stać I podejść do kamiszy Już się oparłem oporem czwotela siedziałem dość długo I jadłem czereśnie W moim pokoju Równym jak cela Już miałem wstać i podejść do pianina Gdy nagle widzę Sześć główek Lenina głowy Renina nad pianiną. Głowy Lenina z pianina Głowy Lenina z pianina z pianina Mrówki rozlazły się z kart partytury Nie zostawiwszy na nich żadnej nuty Nie mogłem już patrzeć na to robactwo Zniecierpliwiony